Neuronauki i natura ludzka. Włodzisław Duch, Katedra Informatyki Stosowanej UMK, Toruń. Streszczenie. Artykuł omawia przyczyny powstania nowego ateizmu, zadania jakie sobie stawiają związane z nim ruchy oraz przypomina odkrycia naukowe które spowodowały rozwój naturalistycznego punktu widzenia. Poszukując właściwej płaszczyzny do dialogu ateistów i teistów wskazano na konieczność zrozumienia głębszych przyczyn, dla których akceptujemy różne wyjaśnienia jako prawdziwe. Pokazano problemy empirycznej weryfikacji obecności Boga w historii na poziomie fizycznych jak i psychologicznych przejawów Jego działalności. Postępując zgodnie z pierwszym przykazaniem, nie będziesz miał cudzych Bogów przede mną, danym przez tego, który określa się imieniem jestem, który jestem, religijni ludzie powinni odrzucić swoje wyobrażenia poszukując zrozumienia, jaki naprawdę jest świat i natura ludzka. Tych wyjaśnień nie znajdziemy w Biblii. Tylko da nam je nauka. Nieliczne religie zrezygnowały z rozumienia świata w oparciu o swoje święte pisma, a praktycznie wszystkie uważają się za uprawnione do wyjaśniania natury ludzkiej. Kognitywistyka i neuronauki poznawcze opierając się na dobrze ugruntowanych teoriach i empirycznie zweryfikowanych faktach ukazują nam obraz człowieka nieprzystający do tradycyjnych wyobrażeń opartych na hebrajskich mitach z księgi rodzaju. Krytyka odkryć naukowych na podstawie analizy tekstów biblijnych w przeszłości jest pouczającą lekcją. Która powinna uświadomić teologom, jak niebezpiecznie jest opierać zrozumienia natury ludzkiej na takich podstawach. Liczne przykłady wybrane z katechizmu kościoła katolickiego pokazują dominację starożytnych idei, które nie dadzą się pogodzić z nauką, dotyczących kwestii różnic między ludźmi i zwierzętami, rozumienia płci, pochodzenia zła, funkcji duszy. Serca, wolności wyboru i wielu innych zagadnień, omówione niektóre problemy związane z pojęciem wolnej woli wyjaśniając dlaczego dualizm nie da się utrzymać. Jako przeciwwagę do skrajnie redukcjonistycznych poglądów neurobiologów na ten temat zaproponowano rozumienie mózgu jest substratu umożliwiającego powstanie niesubstancjalnego umysłu. Identyfikacja ja z całym organizmem a nie tylko świadomym umysłem i wyobrażeniami o sobie oraz działania wolicjonalne jako refleksyjne działania świadomego umysłu, który może modyfikować spontanicznie powstające popędy i myśli. W tym świetle warto zwrócić większą uwagę na rolę praktyki religijnych sprzyjających głębszej refleksji. Podział pomiędzy ateistami i ludźmi wierzącymi może mieć podłoże biologiczne, ale jego znaczenie jest zapewne drugorzędne. Bardziej istotny jest stosunek do duchowości i rozumiany jako wyższy. Przekraczający jednostkę wymiar psychiki, ruch nowego ateizmu może przyczynić się do oczyszczenia religii z elementów nieracjonalnych i pogłębienia więzi wspólnoty ludzi poszukujących wartości, jak to określił arcybiskup życiński, Słowa kluczowe. Nowy ateizm, ruch Brickwitz, kreacjonizm, ewolucja, historia nauki, neurobiologia moralności, natura ludzka, duchowość, wolna wola, mózg i umysł, świadomość, myślenie magiczne, relacje nauka, religia, katechizm kościoła katolickiego, redukcjonizm neurobiologiczny a. przyczyny powstania nowego ateizmu, a jeden z perspektywy polskiej dyskusja na temat wiary i religii zawęża się zwykle do wiary katolickiej. Mamy więc wrażenie, że krytyka religii apologetów nowego ateizmu, Richarda Dawkinsa, Daniela Dennetta, sama Harrisa, Christophera Hitchensa i innych to atak na kościół katolicki w wielu regionach i krajach świata, w których zdarzyło mi się mieszkać, w Japonii, Kalifornii czy Singapurze. Katolicyzm jest religią dość egzotyczną, o której przeciętny człowiek prawie nic nie wie. Na świecie istnieje około 10 tysięcy religii i wyznań. Encyklopedia Religii Świata ma 14 tomów i liczy ponad 11 tysięcy stron. W obrębie samego chrześcijaństwa można znaleźć niesłychaną różnorodność wyznań, opierających się na odmiennych wyobrażeniach o naturze ludzkiej. Od liberalnych po bardzo konserwatywne, szczególnie w USA, pod płaszczykiem religii ukrywane są bardzo dziwaczne poglądy. Opłaca się więc zakładać organizacje religijne ze względu na liczne przywileje podatkowe i szacunek, którym z powodu poprawności politycznej obdarzane są wszystkie religie, a dwa, organizacje zwalczające teorię ewolucji, pomimo przegrania kilku procesów sądowych w różnych stanach. Uprawiają bardzo agresywny lobbying na rzecz wprowadzenia jakiejś wersji kracjonizmu do szkół. Tendencje te pojawiają się również w Europie. W Serbii w 2004 roku minister edukacji Viviano Ocolic podjęła próbę wprowadzenia nauczania kreacjonizmu do programów szkolnych, ale jej decyzja została zablokowana. W Polsce w 2006 minister edukacji Roman Giertych poparł kracjonizm, a wiceminister Mirosław Orzechowski wygłaszał całkowicie bzdurne opinie na temat teorii ewolucji i samego Darwina. W USA prezydent G. W. Bush również uznał, że nauczanie kreacjonizmu w szkołach powinno być równouprawnione, nawet wśród nauczycieli biologii procent tych, którzy uznają ewolucję za dobre wyjaśnienie pochodzenia życia jest niewielki. W Wielkiej Brytanii jest to zaledwie 15% nauczycieli, a w Niemczech 18%. Ataki kreacjonistów w dobie niesłychanego rozwoju biologii molekularnej, medycyny ewolucyjnej i innych dziedzin związanych z myśleniem ewolucyjnym stanowią zagrożenie dla rozwoju nauki. Reakcja na takie ataki wymaga zdecydowanej postawy i taka reakcja nastąpiła przede wszystkim w USA, jedynym wysoce rozwiniętym kraju, w którym symbole religijne i wpływ religii na politykę widoczny jest na co dzień. Na stronie nevadheist.org czytamy. Tolerancja powszechnie przyjmowanych mitów i zabobonów przez nowoczesne społeczeństwo nie jest cnotą. Religijny fundamentalizm ma wielki negatywny wpływ na edukację i naukę, hamuje postęp społeczny. Jeśli ludzie wykształceni nie zaczną tego tłumaczyć niewykształconym, wszyscy staniemy się ofiarami trani ignorancji, a 3. W tej sytuacji nie należy się na nowy ateizm obrażać, tylko zdecydowanie odciąć od poglądów fundamentalistycznych. Najważniejsze, religie teistyczne nie uczyniły tego w dostatecznym stopniu, pozostawiając szerokie pole do popisu krytykom. Sam Harris podkreślał wielokrotnie, że jego krytyka dotyczy fundamentalistycznych postaw religijnych. Wokół każdej religii istnieje otoczka wierzeń zupełnie nieracjonalnych. Niektóre z nich, takie jak magia czy astrologia, były systematycznie krytykowane przez kościół katolicki, niezbyt jednak skutecznie, bo myślenie magiczne nadal jest powszechne. Inne nieracjonalne poglądy są przez kościół nadal życzliwie torowane, a przynajmniej ignorowane. Przekonanie, że wiara we wszystkie niezrozumiałe i tajemnicze zjawiska, wizje, objawienia, opętanie, uzdrowienia, jasnowidzenie i cudy sprzyja religii, poszerzając przestrzeń tajemnicy którą wypełnić może religijna wiara, jest niebezpieczne. Ateiści odrzucają w większości takie zjawiska. Ludzie religijni często je akceptują. W USA prawie połowa ludności oczekuje w niedalekiej przyszłości sądu ostatecznego. Podobnie jak irańscy szyici istnieje realne niebezpieczeństwo, że co bardziej gorliwi wyznawcy skłonni będą koniec świata przyspieszyć, wywołując konflikty na dużą skalę. Daniel Schorr w Los Angeles Times przypomina, że prezydent Reagan wielokrotnie wyrażał w wywiadach przekonanie o nadejściu Armagedonu, który zacznie się od wojny nuklearnej. W Polsce i innych krajach wiszą na billboardach plakaty zapowiadające sąd ostateczny na 21 maja 2011 roku. Programy radiowe Family Radio Network, która za tym stoi, nadawane są w 48 językach w wielu krajach świata, a prywatne dotacje na kampanię przekroczyły 120 milionów dolarów. Ludzie porzucili swoją pracę przygotowując się do końca świata. W przeszłości członkowie niektórych grup religijnych popełniali samobójstwo na skutek podobnych przepowiedni. Zadaniem nowego ateizmu jest walka z przesądami. Religie aspirujące do miana racjonalnych powinny w tym pomagać. A 4. Powstanie ruchu Brichts czy takich organizacji jak Kościół Rzeczywistości. Hurkow pozwoliło ateistom skupić się wokół wspólnej idei. Jaką jest naturalistyczny pogląd na świat? Jest to pogląd pozbawiony elementów nadprzyrodzonych i mistycznych, mający swoje implikacje etyczne. Jego zadaniem jest propagacja powszechnego zrozumienia postawy naturalistycznej, społeczna akceptacja poglądów naturalistycznych, a przede wszystkim zdjęcie stygmatus ateistów, którzy w USA nie mogą działać społecznie. Żaden amerykański polityk, który przyzna się do ateizmu, nie ma szansu wyborców. Prezydent GW Bush stwierdził że ateistów nie można uznać za obywateli, gdyż Amerykanie to jeden naród i Bóg nad nim, one najszynundegot. Znaczny procent członków amerykańskiego senatu i kongresu zapewne wstydliwie ukrywa swój ateizm, gdyż jest mało prawdopodobne by ich procent odbiegał od przeciętnej wśród ludzi z wyższym wykształceniem, czyli około 35-40%. Idea ujawnienia się, jaka przyświeca ruchowi Brickwitz, ma więc wpłynąć na większą uczciwość postawy w życiu publicznym. Fakt że wśród członków Kongresu i Senatu USA nikt nie przyznaje się do ateizmu pokazuje, że istnieje silny nacisk ze strony środowisk religijnych na deklarowanie i odwoływanie się do wiary w Boga. Ankieta Galupa z 1998 roku pokazała, że ateistę na stanowisko prezydenta USA skłonnych było poprzeć tylko 49% pytanych, homoseksualistę 55%, mormona 72%, latynosa 87%. Kobietę 88%, żeda 92%, afroamerykanina 94%, a katolika 95%. Chociaż ateiści mają w USA wyjątkowo złą opinię nic nie świadczy o tym. By ateiści byli mniej moralni niż ludzie religijni, w więzieniach jest ich niezwykle mało, znacznie mniej niż można by oczekiwać na podstawie statystyki, a 5. Czy ruch nowego ateizmu naprawdę jest agresywny? Wniosek Dawkinsa Boga prawdopodobnie nie ma. Jest raczej dość ostrożny. Z drugiej strony często cytowany fragment Księgi Mądrości 13:19: Głupi z natury są wszyscy ludzie. Którzy nie poznali Boga jest wyraźnie agresywny i obraźliwy. Próba walki ze zjawiskiem nowego ateizmu za pomocą obrażania przeciwnika zamiast podawania dobrych kontrargumentów nie jest dobrą strategią. Zgodnie z badaniami Larsona wśród wybitnych biologów z Narodowej Akademii Nauk USA tylko 5,5% deklarowało wiarę w Boga, a mamy tu do czynienia ze starszym pokoleniem naukowców, wychowanym w większości w bardzo tradycyjnych, religijnych rodzinach. Można więc podejrzewać, że ten procent jeszcze się zmniejszy. Uznanie naturalnych przyczyn powstania i ewolucji świata, a w konsekwencji odrzucenie elementów nadprzyrodzonych, nie może być traktowane jako przejaw głupoty, a 6 nie ma gwarancji że teista lub ateista będzie moralnym człowiekiem. Wiara lub jej brak nie koreluje się z empatią czy altruizmem. Hitler z pewnością nie był ateistą. Miał poczucie boskiej emisji, Ani Stalin, ani Mao Zedong nie jest dobrym przykładem racjonalnego naturalisty który rozumie złożoność przyrody. Wśród wybitnych uczonych można znaleźć zarówno osoby religijne jak i ateistów. Edukacja oderwała się na dobre od instytucji religijnych dopiero na początku XX wieku. Nie znaczy to, że wiara w Boga pociągnęła za sobą rozwój nauki. Nefton poświęcił większość swojego życia na alchemię i studia biblijne. Zajmował się prostwami i pisał teologiczne traktaty. Jest sprawą dyskusyjną. Czy religia była motywacją dla jego badań naukowych, czy też raczej zahamowała te badania zajmując umysł wielkiego uczonego spekulacjami na temat końca świata? A 7. Fakt, że ludzie religijni często wolą proste, naiwne wyjaśnienia zamiast znacznie bardziej skomplikowanych, szczegółowych wyjaśnień naukowych, oznacza jedynie ogólny brak zrozumienia naukowego obrazu świata, a nie tylko mechanizmów ewolucji. Trudno spotkać ludzi kwestionujących istnienie fal elektromagnetycznych, nie brakuje za to lajków, którzy wypowiadają swoje wątpliwości na temat teorii ewolucji. Jeśli ktoś nie rozumie fizyki, która jest stosunkowo prosta, na przykład nie wie jak działa telefon komórkowy, nie powinien się wypowiadać na temat biologii, a w szczególności ewolucji, gdyż są to zagadnienia znacznie bardziej skomplikowane. Nie można prowadzić poważnej dyskusji na temat świadomości nic nie wiedząc o mózgu i nie dysponując aparatem pojęciowym, pozwalającym zrozumieć neurodynamikę sieci neuronowych. Jednak ludzie religijni wrażają czasem nadzieję, że nie uda się naukowo wyjaśnić natury umysłu, świadomości. Subiektywnych wrażeń całego życia wewnętrznego mają nadzieję, że za procesy podejmowania decyzji i wolną wolę nie odpowiadają mózgi, tylko jakiś niematerialny pierwiastek, będący przy tym jakiegoś rodzaju substancją. Odkrycie, że taki pierwiastek istnieje byłoby równie ekscytujące dla ateistów jak i dla ludzi wierzących. Jednak na to się nie zanosi. Dyskusje na temat mechanizmów funkcjonowania mózgu i umysłu lepiej zostawić ludziom kompetentnym. A 8. Czy można nie wierzyć w wpływ selekcji naturalnej na przetrwanie, zmianę właściwości i powstawanie gatunków? Ewolucja działa w nieludzko-powolny sposób. Większość ras psów powstała w przeciągu ostatnich kilku tysięcy lat i wywodzą się od wspólnego przodka. Chociaż na podstawie samego wyglądu można by je uznać za inne gatunki, różnica ciężaru pomiędzy najmniejszymi i największymi rasami psów znacznie przekracza sto razy, a różnice w ich budowie i fizjologii są większe niż między człowiekiem i szympansem. Teistyczny ewolucjonizm zamiast fundamentalistycznego kreacjonizmu jest krokiem w dobrym kierunku, ale jego główna teza, że za ewolucję nie mogą odpowiadać ślepe siły natury... Jest empirycznie weryfikowalna. Wiele gatunków bardzo podobnych do człowieka wymarło. Badania genomów neandertalczyków pokazały, że są one prawie identyczne z genomami homo sapiens. Włączając w to gen FOXP2 związany z mową, porównanie genomów pokazuje, że kilka procent naszego genomu pochodzi od neandertalczyków. Jedynie w populacji ludzi zamieszkujących Afrykę nie ma śladów krzyżowania się z nimi. Istniały też inne gatunki spokrewnione z nami na przykład odkryty w 2004 roku mały Homo florensis gatunki te miały szansę zdominować i wytępić konkurencję ale przetrwał tylko jeden z nich Homo sapiens masowe wymieranie ludzi w czasach pandemii pokazuje jednak że nasze przetrwanie nie było nigdy pewne twierdzenie, że celem ewolucji było pojawienie się człowieka że jest to część wielkiego planu który trwał miliardy lat w wyniku którego prawie wszystkie gatunki już wymarły jest antropocentryczną megalomanią na kosmiczną skalę niczego biologom nie wyjaśniającą mamy ponad milion gatunków insektów Ponad 10 tysięcy gatunków mięczaków i skorpiaków, 1100 gatunków nietoperzy i ponad 400 gatunków małp naczelnych, w tym cztery antropoidy. Już Darwin zwrócił uwagę na to, że historia stworzenia to głównie historia insektów, a cykl życiowy niektórych z nich jest niezwykle złożony i okrutny. Na przykład gązieńczaków umieszczających swoje jaja w ciele żywych ofiar tak, by ich od razu nie zabić. Ludziom znającym biologię trudno się w tym doszukać inteligentnego projektu stwórcy, którego głównym celem miało być dobro człowieka. A 9. Dotychczas niewiele wiedzieliśmy o zwierzętach, przypisujące tylko ludziom świadomość, moralność. Poczucie sprawiedliwości, inteligencję, zdolność do miłości i przyjaźni. Wierzono, że zwierzęta działają w oparciu o instynkty, zachowują się brutalnie i nie są zdolne do wyższych uczuć. Religie teistyczne nie interesowały się ich losem. Chociaż na przestrzeni wieków wszędzie można było znaleźć jednostki obdarzone silną empatią w stosunku do zwierząt. Żadne przekazanie nie zabrania skurowania żywcem zwierząt. Do tej pory tak postępuje się z młodymi fokami a tępienie kotów kojarzonych z diabłem było w wiekach średnich jedną z przyczyn szybkiego rozprzestrzeniania się dżumy przenoszonej przez szczury. Systematyczne obserwacje życia zwierząt w ich naturalnym środowisku zmieniły dramatycznie naiwny obraz dzikiego zwierzęcia. Nie ma wątpliwości że zwierzęta wykazują dużą inteligencję, zdolne są do nauki abstrakcyjnych rozróżnień, rozpoznawania indywidualnych osobników różnych gatunków, potrafią w celowy sposób rozwiązywać problemy i używać prostych narzędzi. Głęboko przeżywają śmierć swoich bliskich przyjaciół i członków rodziny. Zwierzęta są świadome swojego otoczenia, przewidują zdarzenia i planują swoje działania. Samoświadomość u zwierząt bada się za pomocą testu luster Gordona Galupa, W czasie snu umieszcza się bezwonną plamę na ciele zwierzęcia i obserwuje jego zachowanie przed lustrem po przebudzeniu. Dzieci rozpoznają siebie w lustrze dopiero w 18-24 miesiącu życia, czyli w okresie, w którym zaczynają używać zaimkaja i zaczynają uzewnętrzniać emocje wymagające samoświadomości, takie jak duma, wstyd czy poczucie winy. Próbują wtedy zetrzeć z siebie plamę, podobnie jak robią to szympansy, zwykłe i bonobo, orangutany i goryle. Zainteresowanie plamą na swoim ciele wykazują też delfiny, orki, słonie, nie wszystkie, świnie, gołębie, syroki, kruki, sowy i niektóre papugi. Nie wykazują go natomiast koty. Psy czy małpy poza człowiekowatymi? Makaki przez parę dni interesują się swoim odbiciem w lustrze strojąc różne miny. Inteligencja społeczna małp człowiekowatych, a nawet panianów nie różni się zasadniczo od ludzkiej. Ich mózgi przetwarzają informacje w podobny sposób do naszych i wykazują podobne reakcje emocjonalne. A dziesięć Czy droga od bakterii do szympansa nie jest znacznie dłuższa niż od szympansa do człowieka? Większy mózg, a szczególnie dobrze rozwinięta kora przedczołowa i kora skojarzeniowa, umożliwił naszemu gatunkowi rozwój języka kultury i inteligencji, powstanie bogatego świata wewnętrznego, niedostępnego dla innych gatunków. Nie ma jednak powodu, by w tym procesie dopatrywać się jakiejś nadprzyrodzonej interwencji. Normalnie rozwinięty człowiek jest w większym stopniu istotą wolną odpowiedzialną i świadomą niż jakikolwiek szympans, ale cechy te zanikają wraz z niedorozwojem mózgu. Ludzie z mózgami wielkości szympansa nie wykazują wyższej inteligencji ani bardziej złożonych form zachowania. Świat wewnętrzny, zdolność do refleksji, może powstać tylko w bardzo złożonym substracie, takim jak materia mózgu, która tworzy przestrzeń neuronalną dla zdarzeń mentalnych. Proces ten do pewnego stopnia potrafimy obecnie symulować za pomocą sztucznych sieci neuronowych przy pomocy komputerów, co więc stoi za przekonaniem, że człowiek nie mógł powstać na drodze ewolucji, tylko potrzebował specjalnej interwencji Boga, tylko przywiązanie do mitu starożytnych plemion Izraela o stworzeniu świata, na czym miałoby polegać boskie tchnienie ożywiające człowieka. Teistyczny ewolucjonizm zamiast stopniowego rozwoju proponuje jakiś skokowy proces, dzięki któremu praprzodek człowieka staje się istotą ludzką. Czy możliwa jest istota z mózgiem człowieka, której brakuje jakichś ludzkich cech, czy też człowiekowi urósł nagle mózg i stał się w ten sposób zdolny do refleksji? Stwarza to wiele pytań, na które nie ma odpowiedzi. Co właściwie się zmieniło? Człowiek nie jest ulepiony z prochu ziemi. Materia organiczna to związki węgla, a nie krzemionka. Dlaczego więc się upierać? Że to boskie tchnienie ożywiło człowieka i pozwoliło mu odróżnić się od zwierząt? Trudno takie poglądy uznać za zgodne z nauką. A11. Do niedawna Bóg był pojęciem przywoływanym jako odpowiedź na wszystkie pytania zbyt trudne, by zrozumieć ich prawdziwe przyczyny. Powstania świata, klęsk żywiołowych czy przyczyn epidemii. Zadawalamy się prostymi, zrozumiałymi dla lajka odpowiedziami pseudowyjaśnieniami zgodnymi z naiwnym obrazem świata. Jednak gdy stoimy w obliczu realnych problemów, myślenie magiczne jest niebezpieczne. Światu grożą liczne niebezpieczeństwa, globalna zmiana klimatu, superwulkany, katastrofy ekologiczne, pandemie, asteroidy, wybuchy supernowych. Czy można się dziwić, że ateiści boją się religijnych fundamentalistów i próbują walczyć z naiwnym myśleniem na wszystkich frontach? B. Dyskusje z ateistami. B1. Dlaczego argumenty za lub przeciw istnieniu Boga wysuwane i krytykowane od setek lat wydają się ludziom wierzącym przekonywujące? Ateistom nie. To bardzo interesujące pytanie. Dyskusje na temat istnienia Boga nie są dobrą podstawą do dialogu z ateistami. Z teologicznego punktu widzenia nikt nie może wysłużyć sobie pierwszej łaski, która znajduje się u początku nawrócenia. Wiara nie jest więc decyzją którą można podjąć świadomie. Wiele naszych przeświadczeń jest po prostu racjonalizacjami głębszych przekonań, które motywują nas do wybiórczej oceny informacji. Zarówno nauka, jak i religia próbują stworzyć sensowny obraz świata, a w szczególności zrozumieć miejsce człowieka w świecie. Nauka poszukuje odpowiedzi na konkretne pytania, takie jak budowa materii na poziomie mikro i makroskopowym, przyczyny chorób, pochodzenie życia na Ziemi. A w ostatnich latach również na pytania dotyczące natury ludzkich umysłów. Stało się to możliwe dzięki wielkiemu rozwojowi nauk kognitywnych, w szczególności neuronauk badających funkcjonowanie Mózgu. Po raz pierwszy w historii mamy prawdziwe, a nie tylko pozorne, odpowiedzi na pytania o źródła moralności, empatii, altruizmu, zachowań socjopatycznych. B2. Religii nie odpowiadają na konkretne pytania, ale mają ambicje, by odpowiedzieć na pytania ogólne: dlaczego świat jest taki, jaki jest? Ewolucyjne podejście daje odpowiedź na wiele pytań: dlaczego, Na przykład dlaczego u Żrafy, człowieka i kreta mamy siedem kręgów przyjnych, dlaczego zebry mają paski. Czy dlaczego ucho środkowe ma trzy kosteczki, młoteczek, kowadełko, strzemiączko? Religie zadają bardziej ogólne pytania, dlaczego istnieje świat, lub jaki jest sens życia i śmierci. Czy na takie pytania można dać rzeczywiście odpowiedzi, które coś wyjaśniają? Słowo tajemnica występuje w katechizmie kościoła katolickiego kilkaset razy, a więc wiara wyjaśniając sens życia tylko mnoży tajemnicę. Samo istnienie Boga traktowane jako wyjaśnienie tajemnicy istnienia świata jeszcze niczego nie implikuje. Zastępując jedną tajemnicę drugą, jeszcze większą deizm nie ma obserwowalnych konsekwencji. Nie ma więc znaczenia, czy wszechświat istniał wiecznie, czy też stworzył go jakiś Bóg, który się nim nie interesuje, gdyż taki Bóg to tylko zbędna hipoteza. W rzeczywistym świecie twórca jest zawsze bardziej skomplikowany od swojego dzieła. Każdy byt im bardziej jest skomplikowany, tym bardziej jest zawodny. Mózg jest najbardziej skomplikowanym organem w znanym wszechświecie. Ciągle się zmienia w wyniku uczenia się, czynników środowiskowych i kultury i najczęściej ulega chorobom. Jednakże teolodzy uważają, że Bóg jest bezwzględnie prosty i niezmienny. To bardzo dziwna koncepcja, nic w naturze jej nie przypomina. B3. Od wiary w istnienie abstrakcyjnego doskonałego Boga do konkretnej religii jest bardzo daleka droga. Religie teistyczne głoszą, że Bóg nie tylko stworzył świat ale też troszczy się o jego rozwój, a szczególnie troszczy się o każdego człowieka. Powstaje wówczas pytanie, czy to się w jakikolwiek obserwowalny sposób przejawia? Jeśli nie, to sytuacja jest podoba, jak w przypadku deizmu, Bóg staje się niepotrzebną hipotezą. Jeśli tak, to przejawy działania Boga można badać, czy to na poziomie zjawisk fizycznych czy psychologicznych. Religia powinna się wówczas poddawać jakiejś naukowej weryfikacji. Gdyby takie przejawy udało się wykryć, mielibyśmy fizyczny dowód na istnienie Boga. Zarówno z religijnego jak i naukowego punktu widzenia nie jest to jednak prawdopodobne. Z religijnego punktu widzenia Bóg pozostaje ukryty, by nie umniejszyć naszej wolności. Dlaczego więc pierwsi ludzie potrafili się Bogu sprzeciwić, chociaż się przed nimi nie ukrywał? Czy ich wolność była ograniczona, czy pewność istnienia Boga, którą mają ludzi religijni, Zawsze wystarcza, by powstrzymać ich przed czynieniem zła, czy poszukiwanie znaków, na przykład wiara w autentyczność całunu turyńskiego, da się pogodzić z ideą Boga ukrytego. B4 Jedną z prób szukania przejawów działania Boga było badanie skuteczności modlitwy o powrót do zdrowia. Przed wykonaniem eksperymentu wielu ludzi miało nadzieję, że modlitwa okaże się skuteczna, ale się zawiedli. Wyniki świadczą raczej o negatywnym wpływie spowodowanym zapewne dodatkowym stresem u ludzi, którzy wiedzą o modlących się za nich grupach. W czasach, gdy na świecie prawie nie było ateistów, powszechne pandemie dżumy i innych chorób zmniejszyły populację Europy pomiędzy 550 a 700 rokiem o połowę. W XIV wieku o 1 trzecią pandemie wywołują najmniejsze szkody w krajach silnie zlaicyzowanych takich jak kraje skandynawskie. W maju 2011 roku z powodu długotrwałej suszy i związanych z tym pożarów gubernator Teksasu Rick Perry wezwał mieszkańców do modlitwy o deszcz. Skuteczność tańców Indian jak i modlitw tego rodzaju ogranicza się do zmniejszenia poczucia lęku u modlących oraz do efektu placebo. Mechanizmy fizjologiczne za tym stojące są w znacznej mierze zrozumiałe, a ich efekty mogą mieć istotny wpływ na wyznawców. Nie świadczą jednak o ingerencji sił nadprzyrodzonych. Neuroteologia jest nową dyscypliną naukową, Starającą się wyjaśnić, jak w mózgu powstają duchowe przeżycia i jak można je indukować sztucznie. Wizje religijne mają ludzie cierpiący na padaczkę skoniową, Można je też wywołać środkami chemicznymi lub pobudzając mózg polem magnetycznym. Wszelkie wizje powstają w mózgach ludzi, nie mogą więc stanowić dowodu na działanie Boga w świecie. Wiele objawień i uzdrowień uznawanych jest za autentyczne chociaż da się je wytłumaczyć za pomocą naturalnych procesów zachodzących w mózgu. B5 Dawkins przyznaje, że nie można logicznie udowodnić nieistnienia Boga, ale według niego można oceniać prawdopodobieństwo jego istnienia. Dyskusje na temat istnienia Boga absorbują wielu ludzi, ale w rzeczywistości mogą stanowić temat zastępczy, pozwalający unikać rzeczywistych problemów przez zagłębienie się w nigdy niekończącą się argumentację. Daje to poczucie zajmowania się ważnymi sprawami, walki o słuszną sprawę. W wielu krajach nadal prowadzi to do gwałtownych konfliktów pomiędzy zwolennikami różnych religii. Indie i Pakistan są tu dobrym przykładem, jak i walki różnych wyznań w obrębie tej samej religii, szyici i sunnici w krajach islamu. Sport jest również doskonałym tematem zastępczym, wygrana naszego zawodnika czy naszej drużyny wzmacnia poczucie dumy z przynależności do grupy pozwalając zapomnieć o rzeczywistych problemach. Z badań neuromarketingowych wynika że wizerunki sportowców wywołują podobne reakcje emocjonalne mózgu co symbole religijne i wizerunki produktów słynnych marek. Kibice drużyny sportowej, wdający się nawzajem w krwawe walki mają silne wrażenie, że walczą o słuszną sprawę. W lipcu 2010 roku po powodzi w Pakistanie, która pozostawiła ponad 20 milionów ludzi bez dachu nad głową opinię pakistańczyków zaprzątała głównie sprawa podejrzenia ustawienia meczu krykieta przez ich narodową drużynę. Światowe media. Łącznie z azjatyckimi kanałami wiadomości telewizyjnych poświęcały dyskusjom na ten temat wielokrotnie więcej czasu niż milionom rannych i tysiącom zabitych w wyniku powodzi. Dodawanie magicznych składników do produktów kosmetycznych znacznie wzmaga ich atrakcyjność. Tylko nieliczni, racjonalnie myślący ludzie nie dają się na to nabrać. Religie mają wiele tajemnic, które działając na wierzących wzmagając ich atrakcyjność ale u ateistów wywołują odwrotne reakcje. B6. Czy wiara jest podstawą moralności? Nie znaleziono istotnych korelacji pomiędzy moralnym zachowaniem a religijnością. Często powtarzane przekonanie, że bez Boga wszystko wolno, jest sprzeczne z prostą obserwacją, że w krajach o najwyższym stopniu ateizacji przestępczość jest znacznie niższa niż w krajach, w których ateistów nie ma z samej wiary w Boga, nawet opartej na tych samych źródłach historycznych. Nic konkretnego nie wynika. Różnice pomiędzy przekonaniami moralnymi ateistów i katolików są nie większe niż różnice pomiędzy poszczególnymi wyznaniami protestanckimi lub innymi religiami. Doszkiwanie się źródła godności człowieka w jego specjalnej relacji z Bogiem jest dla ateistów w istocie degradacją unikalnej biologicznej natury ludzkiej. Człowiek ma największe potencjalne możliwości rozwoju i najbardziej złożony mózgu w znanym wszechświecie, ale powinien znać swoje możliwości i ograniczenia, nauczyć się osiągać swój pełny potencjał. Nadal nie w pełni rozumiemy, jak to osiągnąć. Ale tu obszar zainteresowań nauki i religii jest zbieżny. Najważniejszym tematem dyskusji powinno być zrozumienie natury ludzkiej. Czy wiara prowadzi do poglądów zgodnych z odkryciami nauki, czy też opiera się na tradycji z czasów, kiedy ludzkość nie rozumiała podstawowych praw przyrody, na ile pewne są interpretacje neurobiologów. A na ile pewne rozważania teologów, B7, John Hawk tu uważa, że nowy ateizm nie jest dla teologów ciekawym wyzwaniem, gdyż ich argumenty są na poziomie kreacjonistów. Ateiści zwalczają głównie fundamentalistów, nie znając się na teologii. Te same zjawiska opisywać można na różnym poziomie, nie przecząc sobie nawzajem. Religia może żyć w zgodzie z nauką, zajmując się opisem innego porządku niż tylko materialny. Nowy ateizm jest tu więc wspaniałą okazją do wyjaśnienia, czym wiara naprawdę jest, a czym być nie powinna, bo w tej materii panuje ogromne pomieszanie. Jakie są więc istotne? Pytania: Kim jestem i jaki jestem, jaka jest moja natura, co wiem o sobie i co naprawdę mogę o sobie wiedzieć, jakie decyzje mogę podjąć, co i jak mogę zrobić i jakie mam ograniczenia, jakie są moje wartości, w co właściwie wierzę. C. W poszukiwaniu natury ludzkiej. C. 1 Najważniejszą zasadą medycyny jest nie szkodzić pacjentowi, najważniejszą zasadą nauki jest nie udawać że się na pewno coś wie, jeśli nie mamy na to wiarygodnych dowodów. Bóg zapytany przez Mojżesza o swoje imię nazywa siebie Jachwę, czyli jestem, który jestem. Za najważniejszą zasadę wiary chrześcijańskiej można uznać pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną, nie wiedząc jaki naprawdę jest świat tworzymy bezustannie kolejnej dole. Jan Paweł II napisał, nie wolno tylko człowiekowi trwać w błędzie, nie usiłując się przekonać o tym, Jaka jest prawda? Jak możemy się o tym przekonać jeśli nie przez uważną obserwację, stawianie hipotez i próby ich falsyfikacji? Wiedza dotycząca nauk przyrodniczych nigdy nie jest całkowicie pewna, chociaż w wielu przypadkach graniczy z pewnością. C2. Spekulacje są domeną filozofów, hipotezy i teorie to domena naukowców, a niepodważalne prawdy są domeną teologów. Ateistom wydają się za to objawem wielkiej arogancji. Jaki jest właściwy zakres kompetencji teologów i jak pewna jest ich wiedza? Jak pozbyć się przesądów? które zaśmiecają wiarę, nie wylewając jednocześnie dziecka z kąpielą. Słowa używane w różnych dziedzinach mają często całkiem odmienne znaczenie. Nauka stara się zwykle precyzyjnie zdefiniować pojęcia, którymi się posługuje. Religia używa wielu metafor wzbudzających emocjonalne reakcje, ale takie słowa jak prawda, syn, ojciec, zbawienia, używane w starożytnych tekstach religijnych mają obecnie odmienne konotacje. Anglikański biskup Nineham pokazał, jak odmienne było chrześcijaństwo w X wieku we Francji. I jak bardzo musiał się zmienić sens pojęć używanych w Biblii przez ostatnie dwa tysiące lat. Zwłaszcza, że przerwana została ciągłość kultury, w której te teksty powstały. Naprawdę nie wiemy, co znaczyły słowa w starożytnych tekstach dla żyjących wówczas ludzi. C3. Drogą do religii były pytania egzystencjalne. Które zadaje w swoich wyznaniach Święty Augustyn, kwisego et kwalisego, kim jestem i jaki jestem, w starożytnej Grecji na frontonie świątyni Apolina w Delfach umieszczono wezwanie poznaj samego siebie, przypisywane wielu znakomitym filozofom, w świętej księdze hinduizmu Mahabharacie, w świętej księdze taoizmu Tao Te King, księga drogi i cnoty. Laozi, laoce, w świętej księdze buddyzmu, tchamapadzie i innych starożytnych działach znajdujemy bardzo podobne wezwania. Czy to jest tylko domena religii i czy odpowiedzi dawane na takie pytania istotnie coś odkrywały? Czy w ogóle można odpowiedzieć na pytanie kim lub czym jesteśmy w zadawalający i powszechnie zrozumiały sposób? Czy mechanizmy odpowiedzialne za naszą osobowość, świadomość, zdolności poznawcze i reakcje emocjonalne są prostsze niż te, które pozwalają działać komputerom i telefonom komórkowym, jeśli są bardziej skomplikowane? A tak z pewnością jest. To tylko specjaliści będą zdolni je w pewnym stopniu zrozumieć. Nie należy się spodziewać, że filozofia czy teologia mogą tu wiele wyjaśnić. Każda kultura, poszukując odpowiedzi na fundamentalne pytania, tworząc mity o powstaniu świata, mity o szczególnej roli człowieka w tym świecie, jak i mity o szczególnej roli narodów lub grup społecznych, zadawała się wieloma pozornymi odpowiedziami. Przed rozwojem nauki nie mogło być inaczej. Mity przetrwały przez bardzo długi okres w wierzeniach religijnych. Nadal wywierając wielki wpływ na ludzi w wielu krajach świata, niewiele osób odważyło się myśleć samodzielnie, podważając powszechnie przyjęte wierzenia. Antyczne religie wedyjskie, sumeryjskie czy egipskie opierały się na mitach, które przetrwały przez tysiące lat stanowiąc podstawę wyobrażenia o świecie i nadal wywierają wpływa na zachowania ludzi wielu krajów. Starożytne mity hebrajskie przetrwały aż do dnia dzisiejszego, stając się podstawą kilku wielkich religii. Są one tylko nieco bardziej racjonalne niż mity wcześniejsze, gdyż ich forma ulegała zmianom w czasach nastawionych bardziej racjonalnie niż te, z których pochodzą najstarsze mity. C4. Kognitywistyka jest bardzo młodą nauką. Neuronauki poznawcze są jeszcze młodsze, ale po raz pierwszy w historii możemy wykroczyć poza naiwne spekulacje oparte na powierzchownych obserwacjach, opierając się na dobrze ugruntowanych teoriach i empirycznie zweryfikowanych faktach. Obraz. Jakiś się z tych badań wyłania, różni się równie mocno od tradycyjnego rozumienia natury ludzkiej jak obraz świata sprzed czasów Kopernika różni się od obrazu świata oferowanego przez współczesną astronomię. Możemy się więc w tym obszarze spodziewać równie silnych emocji i konfliktów pomiędzy nauką i wszelkimi światopoglądami religijnymi zakorzenionymi w antycznej tradycji. Pomimo znacznego postępu w zbliżeniu niektórych tradycji religijnych do nauki porzucenie prostych wyjaśnień oferowanych przez mity na rzecz znacznie mniej zrozumiałych poglądów naukowych nie będzie łatwe. C5. Jakie są podstawy teologicznej antropologii i jak się one mają do antropologii naukowej z jednej strony mamy przekonanie, iż cały rodzaj ludzki wywodzi się od jednej ludzkiej pary. Przekonanie oparte na hebrajskich mitach. Księga rodzaju, rezultat kompilacji pracy wielu autorów, jest wyrazem panujących w ich czasach wyobrażeń, w znacznej mierze pokrywających się z mitami innych ludów. Wnioski wyciągane ze starożytnych tekstów nigdy nie okazały się prawdziwe ani nie zawierały wielkiej mądrości. Związek pomiędzy myciem rąka a grączką połogową która zabijała 10-35% kobiet i przyczyniła się do niezliczonych cierpień żyjących w okropnych warunkach sierot. Można było zauważyć już w starożytności, udało się to dopiero Ignacemu Semelweisowi w drugiej połowie XIX wieku, a akceptacja tego prostego faktu zajęła lekarzom kilkadziesiąt lat, zamiast prostych procedur ratujących życie, takich jak mycie rąk czy gotowanie wody. Święte pisma większości religii skupiają się na modlitwach o uzdrowienie i cudach. Czarna ospa zabiła w samym XX wieku 300-500 milionów ludzi, ale dzięki szczepieniom udało się ją całkowicie zwalczyć. Naukowe rozumienie człowieka jest więc nieporównywalnie bardziej skuteczne niż pozwala na to wiedza wyniesiona z religijnych ksiąg. Naukowe zrozumienie psychiki ludzkiej, łącznie z duchowymi potrzebami człowieka, jest również znacznie głębsze niż jest to możliwe w oparciu o religijne przesłania. d. Teologia i nauki przyrodnicze. D1. Liczne przykłady pozornych wyjaśnień teologów ze wszystkich dziedzin nauki znaleźć można w dwutomowym dziele Historia Walki Nauki i Teologii w Świecie Chrześcijańskim, którą napisał Andrew Dixon White w 1894 roku. White był amerykańskim historykiem, pierwszym prezesem amerykańskiego Towarzystwa Historycznego i dyplomatą. Współorganizatorem, razem z biznesmenem Ezrą Cornell, jednej z najlepszych wyższych uczelni w USA, Cornell University, a także pierwszym prezydentem tej uczelni, obaj dżentelmeni zaangażowani byli w pracę na rzecz licznych instytucji chrześcijańskich, ale uznali, że ich uniwersytet będzie niezależny od instytucji politycznych i religijnych, więc ich wydział teologiczny nie był związany z żadnym konkretnym wyznaniem. Efektem takiego postępowania była silna krytyka i opozycja ze wszystkich stron oskarżenia o szerzenie ateizmu, niewiary i indyferentyzmu. White zrozumiał wówczas, że największą przeszkodą dla normalnego rozwoju nowoczesnego społeczeństwa jest przywiązanie do średniowiecznych form myślenia chrześcijańskiego świata, konflikt pomiędzy myśleniem w stylu teologicznym i naukowym. Wraził też nadzieję, że uwolnienie religii od antycznych form myślenia pozwoli jej lepiej się rozwijać i razem z nauką przyczynić się do dobra ludzkości. John William Draper wydał już w 1881 książkę Historia konfliktów pomiędzy religią a nauką, ale zawiera ona zbyt wiele błędów, by ją potraktować jako poważne dzieło historyczne. Od nazwiska obu autorów w o nieustanej wojnie nauki i religii nazywa się tezą Drapera White'a. D2. Współcześni historycy pokazali, że Andrew White również nie ustrzegł się wielu nieścisłości, znacznie upraszczając relacje pomiędzy nauką a religią. Jednakże nie zmienia to faktu, że sposób myślenia oparty na interpretacji starożytnych tekstów prowadził często do nieporozumień, Działajta jest tego znakomitą dokumentacją, niektóre z omawianych przez niego problemów są nadal przedmiotem kontrowersji pomiędzy nauką a wieloma wyznaniami chrześcijańskimi. Inne to dawno przebrzmiałe dyskusje. Lektura tej książki powinna uświadomić wszystkim zainteresowanym relacjami pomiędzy nauką i religią, do jakich błędów wprowadziło opieranie się na interpretacjach Biblii jako źródła wiedzy o świecie. Pierwszy rozdział dotyczy antycznych i średniowiecznych wyobrażeń o stworzeniu świata. Sporów o to, czy był to akt natychmiastowy, czy trwał sześć dni, czy materia istniała wcześniej, czy powstała z nicości wraz z światem. Ustalenia dokładnej daty tego wydarzenia Jeszcze w 1778 roku Comtebufon po opublikowaniu serii Książek Historia Przyrody zmuszony został Przez teologów z Sorbony do odwołania Wszystkich rozważań dotyczących wieku Ziemi Niezgodnych z historią Mojżesza Setki lat studiów nad Biblią pozwoliło ekspertom W XVIII wieku ustalić datę stworzenia Na rok 4004 pne, Ponieważ Słońce i Księżyc powstały dnia czwartego Chociaż światłość stała się dnia pierwszego Uznawano, że światło dnia jest niezależne Od światła Słońca i ciał niebieskich które tylko dodają niebiosom splendoru. Dopiero przy końcu XIX wieku pojawiać się zaczęły wypowiedzi teologów różnych wyznań, by porzucić dosłowne rozumienie historii stworzenia świata. Ogromny wysiłek intelektualny poświęcony badaniu Pisma Świętego opierał się na przekonaniu, że zawarta jest w nim prawda o człowieku, świecie i jego początkach. Zadawane wówczas pytania i prowadzone dyskusje okazały się w większości zupełnie nieistotne i dzisiaj, przynajmniej dla katolików i dla paru innych wyznań chrześcijańskich, Panuje zgoda na traktowanie przynajmniej części z tych opowieści jako mitów. D3. White omawia wiele innych zagadnień dotyczących rozumienia zjawisk przyrodniczych, dyskutowanych przez wieki w oparciu o argumenty oparte na Biblii, której autorytetem podpierano wiarę w różne zabobony. Ojcowie Kościoła ustalali podstawy wiary rozumując dla nas w sposób zadziwiający. Mogą być tylko cztery Ewangelie, bo są tylko cztery żywioły, Po roku, kierunki świata, wiatry, herby. Każdy, kto uważa inaczej jest próżnym ignorantem. Pisze Świętego Ireneusz. Wiele uwagi poświęcano argumentom numerologicznym, ukrytemu w znaczeniu liczb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 22, 25, 30, 40, 50, 70, 144, 153, 300, 666, 888. Magia liczb miała jeszcze wpływ nawet na uczonych tej miary co Arthur Eddington, który w 1938 roku podał numerologiczne uzasadnienie dlaczego stała struktury subtelnej jest dokładnie odwrotnością 136, a kiedy okazało się, że jest bliższa 137, zmienił swoje numerologiczne argumenty, obecna wartość to 137,036. Dla wyjaśnienia zjawisk meteorologicznych wystarczyły demon wiatrów, władca mocarstwa powietrza list do Efezjan 2.2. I całe zastępy diabłów odpowiedzialne były za burzę i gradobicie, a odpędzić można je było za pomocą bicia fochszczone dzwony i odprawiania egzorcyzmów przypisywanych papieżowi Grzegorzowi XIII. Pouczająca jest historia wprowadzenia piorun ochronu, który w ciągu kilkudziesięciu lat zepchnął w zapomnienie liczne teorie i ceremonii mające zapewnić ochronę przed tym przejawem gniewu bożego wśród różnych amuletów, mających chronić przed diabłami, szczególnie tymi odpowiedzialnymi za burzę i grad. Najważniejszy od XIV wieku był woskowy odlew Agnus Dei z dodatkiem sproszkowanych kości, który wielu papieży osobiście błogosławiło w pierwszym i siódmym roku swojego pontyfikatu. Amulety te sprzedawane są do dzisiaj dla uspokojenia wiatrów, ochrony przed złymi duchami, nagłą śmiercią, padaczką i innymi chorobami. D4. Dzieła Rogera Bacona, Franciszkanina, jednego z pierwszych uczonych wykorzystujących empiryczne metody. Potępione zostały przez generała tego zakonu, późniejszego papieża Mikołaja IV, a on sam spędził 14 lat w więzieniu, ponieważ Bóg stworzył tęczę, by dać Noemu znak. Nie wolno jej było traktować jako zjawisko fizyczne. Zakon Dominikanów w 1243 roku potępił badania oparte na eksperymentach i obserwacji, a każdy członek zakonu studiujący medycynę, filozofię naturalną podlegał ekskomunice. Bacon wymienił siedem grzechów studiów teologicznych. Pierwszym z nich była dominacja spekulacji filozoficznych. Drugim ignorancja w zakresie przydatnych nauk szczegółowych, w tym matematyki i nauk przewodniczych. Czy po prawie osiem wiekach błędy te zostały na pewno usunięte? D5. Dekrety papieskie deklarujące sprzeczność podejrzanych teorii z autorytetem Pisma Świętego dotyczyły szczegółowych zagadnień naukowych, przykład podwójnego ruchu Ziemi wokół Słońca i swojej osi. Paweł V. Bóle Eugeniusza IV i Innocentego 8 pisane były niewątpliwie w dobrej wierze przeciwko czarownicom, szczególnie sprowadzającym choroby i klęski żywiołowe. Ekskomunika Komety Halleja przez Kalixta III w 1456 roku wydaje się szczególnie zabawna. Papież ten zarządził modlitwy. By ten zwiastun nieszczęścia odwrócił się od chrześcijan przeciwko Turkom oblegającym w tym czasie Belgrad, Turcy zdobyli miasto dopiero 70 lat później. Za to nieprzerwanie panują w byłym Konstantynopolu od 1453 roku, a kometa Haleja powraca regularnie co 75 lat. D6. Rozwój archeologii, astronomii, chemii, geografii, geologii, medycyny, zoologii i innych dziedzin zderzał się z średniowiecznymi wyobrażeniami o świecie a te w znacznej mierze zostały ukształtowane przez wierzenia religijne. Metoda dochodzenia do prawdy, oparta na przekonaniu, że wnioski wysnute z Biblii to coś więcej niż tylko przesądy ludów, które spisywały swoje legendy, okazała się fatalna. Mylono się we wszystkich sprawach dotyczących nauk przewodniczych, Rozumowanie oparte na prawdach wynikających z interpretacji Biblii czy innych świętych pism, pomimo ogromu czasu i wysiłku w to włożonego, nie przyniosło żadnego postępu w rozumieniu świata. Przerażająca była i nadal jest arogancja ludzi uważających. Że znają prawdę i gotowi są za nią umrzeć, sprzeciwiając się wszelkim zmianom. Tak było w XVI wieku w czasach reformacji w Europie, a później w Rosji, gdy staroobrzędowcy całymi rodzinami dokonywali samospalenia przerażeni drobnymi zmianami liturgii wprowadzonymi przez patriarchę Nikona. Tak jest nadal w krajach muzułmańskich. Gdzie odstępstwo od wiary lub podejrzenia o bluźnierstwo karane jest śmiercią? Czy jest to tylko kwestia błędów przeszłości, z którą się w pełni rozliczono? Dyskusje wokół ewolucji, inteligentnego projektu, próby traktowania ewolucji homo sapiens jako niewytłumaczalnego procesu oraz ogłaszane co roku daty końca świata nadal pokazują siłę mitów. Z jednej strony mamy spekulacje oparte na starożytnych tekstach i naiwnych obserwacjach a z drugiej spójne teorie naukowe i systematyczne odkrycia różnych nauk, od paleoantropologii po biologię molekularną, pokazujące rzeczywiste miejsce człowieka w świecie. D7. W kościele katolickim są to zagadnienia pozornie przebrzmiałe, gdyż już w 1893 roku w encyklice Providentis i deus papież Leon XIII nauczał, by nie szukać wyjaśnienia natury świata w tekstach biblijnych. Część argumentów nowego ateizmu nie odnosi się więc do doktryny katolickiej, tylko do fundamentalistycznie nastawionych wyznań chrześcijańskich i innych religii. Jednak historia Adama i Ewy nadal pełni kluczową rolę w zawartych w katechizmie rozważaniach nad naturą ludzką i jest traktowana jako wyjaśnienie kondycji człowieka. Kiedy docieramy do procesów naprawdę skomplikowanych, zagadnień, którymi zajmują się nauki kognitywne próbując wyjaśnić naturę ludzką, trzeba być szczególnie ostrożnym. Kwestie te dopiero w ostatnich latach stają się zrozumiałe na tyle dobrze, by dostarczyć konkurencyjnych wyjaśnień w stosunku do naiwnych wyobrażeń z czasów antycznych. Pojawiło się wiele popularnych książek na temat nauk kognitywnych, badań nad mózgiem, neuronauk społecznych a w nich wiele radykalnych stwierdzeń, które nie zawsze są uzasadnione. Spróbuję najpierw skomentować kilka stwierdzeń dotyczących natury ludzkiej z katolickiego punktu widzenia, tak jak go rozumiem, a następnie skupić się na perspektywie neuronauk. Kropka. Katolicki obraz natury ludzkiej i nauki kognitywne. Podkreśla się często, że nauka i religia dotyczą innych porządków i nie ma pomiędzy nimi sprzeczności. W tradycji katolickiej jest szereg koncepcji, które istotnie stoją poza nauką, a więc ich dyskusja na gruncie naukowym jest bezcelowa. Jednak wszystko co ma dający się zauważyć wpływ na świat materialny jak i na psychikę człowieka leży w kręgu zainteresowania nauki i powinno się dać wyjaśnić w naukowy sposób, a więc badać za pomocą empirycznie weryfikowalnych hipotez. Dlatego wszelkie twierdzenia dotyczące natury ludzkiej leżą w kręgu zainteresowania nauki, w odróżnieniu od na przykład, wiary w zmartwychwstanie na końcu świata, które jest kwestią wiary a nie procesem obserwowalnym, nawet taka wiara prowadzi jednak do pytań naukowych dotyczących zachowania indywidualnej tożsamości w procesie, który musiałby całkowicie przemienić człowieka, tworząc z niego w całkiem odmienną istotę. Należy wątpić, czy taki proces jest możliwy, a racjonalnie nastawiona teologia może tworzyć wyobrażenia takiej przemiany które powinny być zgodne z naukową wiedzą o naturze ludzkiej. Nauka może też badać źródła historyczne pojawienia się takich przekonań. Korolaty socjologiczne czy też mechanizmy psychologiczne i funkcje mózgu predysponujące do takiej wiary. Koniec świata na pewno nadejdzie. Astrofizycy są przekonani, że za 5 miliardów lat słońce zamieni się w czerwonego karła i pochłonie Ziemię. Ale to bardzo odległa perspektywa. Postaram się krótko podsumować te aspekty katolickiego obrazu natury ludzkiej, do których można zastosować również rozmowanie naukowe i przedstawić związane z tym problemy. Należy przy tym pamiętać że posługując się tymi samymi źródłami inne wyznania chrześcijańskie uznają całkiem odmienną interpretację, jak na przykład kalwni w odniesieniu do wolnej woli. Katechizm kościoła katolickiego zawiera szereg twierdzeń, które w oczywisty sposób wkraczają na teren badany przez naukę. E1. Człowiek zajmuje wyjątkowe miejsce w stworzeniu. W swojej własnej naturze jednoczy świat duchowy i świat materialny. Oczywiście, że człowiek ma swój świat duchowy, a będąc stworzeniem o najbardziej rozwiniętym mózgu świat jego przeżyć wewnętrznych jest nieskończenie bardziej złożony niż zwierząt. Jesteśmy wyjątkowi na wiele sposobów, ale każdy gatunek jest na swój sposób wyjątkowy. Niezliczone badania etologów nad życiem społecznym zwierząt pokazują nawet u stosunkowo prymitywnych ssaków zaczątki wszystkich cech, które do niedawna uważano za wyłącznie ludzkie. Nie ma wątpliwości, że źródła ludzkiej inteligencji, kultury, altruizmu i moralności są wynikiem ewolucji biologicznych organizmów. Szczególnie ważne są prace nad małpami naczelnymi. Podsumowując 100 lat prac nad szympansami, Franz de Waal pisze, ludzie zajmują specjalne miejsce wśród naczelnych, ale w coraz większym stopniu, od sposobu korzystania z narzędzi, kulturowo uwarunkowanego uczenia się, rozwoju indywidualnego charakteru i osobowości, samoświadomości, empatii. Współpracy i walki o przywództwo do między różnymi grupami widzimy jak duże jest nasze podobieństwo. Na poziomie genetycznym jak i poziomie komórkowej budowy organizmu nasze podobieństwo jest niemal doskonałe. Podstawowe elementy konstrukcyjne zdolności afektywno-poznawczych są wspólne ludziom i wielu innym gatunkom. Różnimy się jakościowo od zwierząt, ale różne zwierzęta również się od siebie jakościowo różnią. Język pozwala na znacznie bogatsze życie duchowe umożliwiając stworzenie w kultury. Małpy kształtne potrafią się nauczyć złożonych formy komunikacji za pomocą języka migowego. Chociaż dostępne im skojarzenia są na poziomie małych dzieci, większy mózg nie oznacza po prostu nieco lepszych wyników, ale umożliwia zupełnie nowe funkcje. Nie tylko człowiek jest kimś. Zwierzęta mają skomplikowaną osobowość. Nawet o zwierzętach domowych nie myślimy jako o czymś. Paleoantropolodzy mają liczne dowody na istnienie różnych wymarłych gatunków podobnych do człowieka. Mity oparte na księdze rodzaju zderzają się tu z badaniami naukowymi na wielu płaszczyznach. E2. Człowiek jest stworzony jako mężczyzna i kobieta. Do niedawna śmiertelność niemowląt była zbyt duża, by dostrzec inne formy płci ale już w starożytności znany był hermafrodytyzm i nie jest to z pewnością ludzki wymysł. Można wyróżnić przynajmniej dziewięć sposobów określania płci, zależnie od zewnętrznych narządów płciowych, drugorzędnych cechy płciowych, płeć fenotypowa, genetyki, rodzaju gonad, istnieje płeć glaminatywna, wytwarzanie gamet, komórek płciowych, płeć hormonalna, płeć mózgu, wynikająca z różnic w budowie mózgu, płeć psychiczna, rola i własna identyfikacja płciowa, wreszcie cała gama preferencji seksualnych które z tego wynikają. Ruch hita w Indiach skupia ponad 5 milionów osób interseksualnych. Z pozoru mężczyzn o cechach kobiet. Od 2005 roku nowa kategoria płci dodana została do paszportów w Indiach, a od 2011 w Pakistanie transseksualizm zdarza się nawet u kotów. Ceną postępu ewolucji jest duża zmienność organizmów, dotyczy to również kwestii płci. Podział na mężczyzn i kobiety jest więc dużym uproszczeniem. Zauważył to już Kinsey w słynnym raporcie z 1948 roku wprowadzając skalę ludzkiej seksualności i pisząc w świecie napotykamy kontinuum w każdym z tych aspektów. E3. Dusza oznacza zasadę duchową w człowieku. Ciało człowieka jest ożywiane przez duszę duchową. Można uważać duszę za formę ciała. Oznacza to, że dzięki duszy duchowej ciało utworzone z materii jest ciałem żywym i ludzkim. Duch i materia w człowieku nie są dwiema połączonymi naturami, ale ich zjednoczenie tworzy jedną naturę. W starożytności życie utożsamiano z ruchem pojęcie duszy wprosty. Choć tylko pozorny sposób wyjaśniało, czym różni się ciało martwe od żywego Ciało człowieka, podobnie jak ciała wszystkich zwierząt, ożywiane jest przez procesy metaboliczne zachodzące w komórkach. Nie ma jakiejś szczególnej zasady duchowej ożywiającej ciała. Stężenie pośmiertne nie jest wynikiem oddzielenia się duszy od ciała, tylko dobrze znanym procesem fizjologicznym. Badaniem formy ciała zajmuje się to topobiologia, powiązana z genetyką, biologią molekularną i biologią komórki. Jeśli w tym procesie jest jakaś ingerencja metafizyczna, mająca jakikolwiek wpływ na obserwowalne własności, to nauka powinna to zauważyć. Jeśli nie ma ona wpływu na obserwowalne własności to jest nieistotna i nie ma sensu jej rozważać. Sobórów Wienne w 1311 uznał pogląd św. Tomasza, że dusza racjonalna jest formą ludzkiego ciała. Forma to nie substancja, tylko sposób w jaki ukonstytuowany jest organizm, abstrakcyjny schemat, a w szczególności schemat struktur mózgu sterującego całym organizmem, co oznacza jednak stwierdzenie, że dusza, będąc formą ciała, jest nieśmiertelna. Jak forma niebędąca substancją może oddzielić się od martwego ciała? Czy ten proces ma jakiekolwiek obserwowalne konsekwencje? Jeśli nie ma, a ciało nie może w ogóle egzystować bez duszy, to w czym się ta niemożność przejawia? Jeśli ma, to powinno się to dać naukowo zbadać. Spotykamy dalej w katechizmie stwierdzenia że dusza jest rozumna i odpowiedzialna za podejmowanie decyzji, w szczególności decyzji moralnych. Wiemy jednak, że podejmowanie decyzji jest jedną z funkcji mózgu, która wynika z jego budowy. Coraz lepiej potrafimy te funkcje modelować za pomocą sztucznych systemów wykazujących własności zbliżone do swojego pierwowzoru. Funkcje te przebiegają podobnie u wszystkich saków, w zależności od stopnia komplikacji ich mózgów. Pamięć, internalizacja w strukturze mózgu istotnych relacji obserwowanych w środowisku umożliwia powstawanie wyobrażeń, subiektywnych myśli, samoświadomości, Zrozumienie swojej roli w świecie. Specyficzne uszkodzenia mózgu powodują zanik odczuwania empatii lub niezdolność do kontrolowania impulsywnego zachowania, aż do całkowitej niepoczytalności. Zrozumienie zaburzeń mechanizmów podejmowania decyzji jest to rzeczą niezwykle ważną, ale i trudną, wymagającą integracji wiedzy na różnych poziomach opisu, od genetyki i biologii molekularnej po synchronizację neuronów w dużych obszarach. Mówienie o duszy niczego nie wyjaśnia, dlatego to pojęcie, zarzucone zostało w psychologii już w XIX wieku, ale w dalszym ciągu dualistyczne spojrzenie na ludzką naturę jest rozpowszechnione. Wszystkie nasze przeżycia są reakcjami mózgu, a te reakcje są w znacznie większej mierze wynikiem wewnętrznej dynamiki niż wpływów zewnętrznych. Mówiąc w uproszczeniu widzimy, czujemy i myślimy mózgiem, a nie oczami czy jakąś duszą którą wyobrażano sobie jako substancję prostą lub formę. Za każdą odczuwaną zmianą wrażeń stoi zachodzący w mózgu fizyczny proces. Wiele z tych procesów można śledzić dzięki metodom neuroobrazowania. Dzięki niesłychanej złożoności mózg jest substratem, w którym może powstać umysł. Człowiek jest istotą mającą w całym znanym świecie największe potencjalne możliwości rozwoju, bo tylko w jego mózgu jest dostatecznie dużo neuronalnej przestrzeni, by mógł w niej powstać wrafinowany umysł. Człowiek jest więc niepowtarzalną jednostką, której wychowanie zajmuje bardzo długi okres czasu. Jeśli zamienić słowa duch i dusza na umysł, to w metaforycznym sensie można uznać stwierdzenie Jana Pawła II, że człowiek to duch ucieleśniony czyli dusza, która się wyraża poprzez ciało za zgodne z współczesną nauką. Damasio używa podobnej metafory pisząc o ciele jako kanwie, na której mózg maluje stany emocjonalne. Umysł uznać można za formę ciała, jeśli przez formę rozumiemy strukturę odpowiedzialną za skomplikowane funkcje kontrolowania organizmu, ekspresji emocji i sekwencji skojarzeń myślowych. W swoim przesłaniu do papieskiej Akademii Nauk z 26 października 1996 roku Jan Paweł II zapewnił, iż ewolucyjna teoria powstania człowieka da się pogodzić z chrześcijańską koncepcją stworzenia. Jednak jego słynne stwierdzenie, że teoria ewolucji jest czymś więcej niż hipotezą zostało wyrwane z kontekstu stwarzając wrażenie, że stanowisko kościoła jest już w pełni zgodne z nauką. Niestety z dalszej części tej wypowiedzi wynika, że dusza duchowa ma być z tej ewolucji wyłączona. Tymczasem od biologii molekularnej po obserwacje etologów widać jak niewiele, w ewolucyjnym sensie, dzieli antropoidy i wiele innych ssaków żyjących w niewielkich grupach od ludzi a jak długą drogę przebyła ewolucja od czasu powstania pierwotniaków. Nadzieja na to, że nauka załamie się nie będąc w stanie wyjaśnić natury umysłu, zagadnień związanych z psychiką czy świadomością, jest złudna. Człowiek nie stoi poza ewolucją. Pełne zrozumienie zarówno budowy ludzkiego organizmu jak i ludzkiej psychiki jest możliwe tylko w oparciu o perspektywę ewolucyjną. U umysłu, który do niedawna był czymś tajemniczym i prywatnym, to wewnętrzne, subiektywne relacje pomiędzy pobudzeniami mózgu, widoczne dzięki metodom neuroobrazowania, skojarzenia pomiędzy tymi pobudzeniami i wynikające z tego działania. Zewnętrzny obserwator może wiedzieć o człowieku więcej niż on sam. Możliwość świadomej obserwacji i aktywacji różnych obszarów mózgu pozwala na metaregulację stanów umysłu. E4. Pierwszy człowiek nie miał ani umierać ani cierpieć. Mity wydają się dawać zadawalające odpowiedzi do momentu, w którym zaczynamy zadawać szczegółowe pytania. Sposób życia, bytowania w świecie wynika ze struktury organizmu, a zwłaszcza struktury mózgu. Lew, który nie jest drapieżnikiem i odpoczywa obok baranka, przestaje być lwem, tracą sens jego kły, Pazury, zdolność do szybkiego biegu, oczy umieszczone z przodu, a nie z boku głowy. Do trawienia roślin potrzebne mu są żołądki i krowy. Wszelkie drastyczne zmiany, takie jak nieśmiertelne ciało i brak cierpienia, zamieniłyby człowieka w inny gatunek. Nasz specyficzny wygląd, np. posiadanie brwi, czy rozstaw oczu, postawa dwunożna, zmysły, np. wzrok wrażliwy na kolory, jak i zdolności poznawcze są rezultatem ewolucyjnej adaptacji do określonego środowiska. Kret nie ma prawie szyi, a żyrafa ma bardzo długą. Ale w obu przypadkach znajdujemy siedem kręgów szyjnych tak jak u człowieka. Bez odwołania się do ewolucji nic w biologii nie ma sensu. Gdyby pierwsi ludzie byli nieśmiertelni i nie odczuwali cierpienia, nie musieli polować i zabijać zwierząt, nie byliby ludźmi. Ich wygląd byłby inny, a ich mózgi musiałyby działać w odmienny sposób niż nasze. Przez to byliby na tyle odmienni w swoim sposobie bycia w świecie, że należałoby ich uznać za inny gatunek człekokształtny, a nie homo sapiens e5. Skąd pochodzi zło? Święty Augustynę zmagał się z tym zagadnieniem i uznał, że jest ono wynikiem nieposłuszeństwa wobec Boga. Na taki pomysł można było tylko wpaść w Afryce Północnej żyjąc w kraju, w którym przyroda była stabilna i przewidywalna. A zło było wynikiem działania człowieka. Na Bliskim Wschodzie sporadycznie zdarzały się trzęsienia ziemi i powodzie, wyobrażano więc sobie nieustanną walkę dobra, a Pana Mądrości, którego najważniejszą emanacją był Spenta Mainiu, czyli Duch Święty, ze złem, Angra Mainiu, zły duch, w Japonii i innych krajach, gdzie przyroda była bardzo kapryśna. Zakładano, że istnieje wiele duchów. Wyobrażenia religijne skorelowane były z warunkami życia. Rozwiązanie świętego Augustyna trudno jest w dzisiejszych czasach uznać za dobre z wielu względów. Charakter człowieka zależy od jego predyspozycji. Są ludzie całkowicie posłuszni, w pełni zależni od autorytetu, jak i ludzie, którzy ten autorytet ciągle kwestionują. Charakter nie jest kwestią wolnego wyboru, silnie zależy od czynników genetycznych. Ludzie skłonni do posłuszeństwa nie są pozbawieni wolnej woli. Charakter mitycznego Adama mógł zostać po prostu poprawiony w wyniku niewielkiej ingerencji w budowę mózgu, na pewno mniejszej niż była potrzebna bez istoty nieśmiertelnej zrobić śmiertelną. Cały Adam mógł zostać zastąpiony przez innego protoplastę ludzi, bardziej posłusznego. Bóg musiałby się wtedy przyznać do błędu co wydaje się interesującym problemem teologicznym. Ciekawość i chęć poznania świata charakteryzująca dzieci może pozostać w zgodzie z przestrzeganiem poleceń rodziców. Twierdzenie, że Bóg nie potrafił skorygować błędów w swoim projekcie człowieka i jedyną drogą do zbawienia ludzkości było skazanie miliardów ludzi na niezmierzone cierpienia wydaje się po prostu absurdalne. Przeciętny inżynier genetyczny w niezbyt odległej przyszłości będzie w stanie zaprojektować człowieka o dowolnym charakterze. Problem istnienia złama w nauce proste rozwiązanie. Ewolucja musi przygotować organizmy do nieprzewidywalnych warunków, związanych ze zmianami klimatycznymi czy katastrofami na dużą skalę, koniecznością dostosowania cech organizmu do stosunkowo szybkich zmian niż ekologicznych, na przykład nadejścia epoki lodowej, w efekcie każda cecha organizmu, od wielkości i siły po empatię i inteligencję. Jest dość mocno zróżnicowana w większej populacji ludzi. Niewielki procent osób ma bardzo silnie rozwiniętą empatię i pracuje dla dobra innych nie troszcząc się o siebie. Na drugim biegunie są ludzie pozbawieni całkowicie empatii, egoiści oraz psychopaci. Mamy też ludzi zawsze opanowanych i bardzo impulsywnych, furiatów. Rozrzut takich cech po obu stronach spektrum zwykle dobrze opisuje krzywa dzwonowa, rozkład Gaussa. Skupiona wokół średnich wartości, znaczna część morderstw i innych poważnych przestępstw popełniana jest przez psychopatów i furiatów. Czemu wszyscy ludzie nie są z natury dobrzy, nie odczuwają silnej empatii i nie są opanowani? Wolna wola wcale nie wymaga, aby musieli istnieć psychopaci. Zbodniarze zabijających z zimną krwią, ani tyranii rządzący w systemach totalitarnych. Nie da się uzasadnić tezy, że ludzie dobrzy z natury sami uczynili się złymi. Zbuntowali się i czynią zło wbrew swoim wrodzonym skłonnościom. Dlaczego więc istnieją psychopaci? By mogli istnieć święci. Równowaga w przyrodzie istnieje dzięki przeciwnościom. Jak zauważyli to chińscy o już parę tysięcy lat temu. Bez światła nie ma ciemności, bez zła nie ma dobra. Howard Bloom nazwał to zasadą Lucyfera. Nauka nie zajmuje się wprawdzie aniołami i diabłami. Ale podobna teza w odniesieniu do upadłych aniołów wydaje się równie karkołomna. Żadna rozumna istota nie może stać się złą tylko mocą swojej własnej woli. Altruizm odwzajemniony i konformizm konieczny jest do istnienia wszystkich grup społecznych. Bunt przeciwko wszechmocnej istocie i czynienie zła implikuje całkowity brak zarówno rozumu jak i empatii. Obydwie te cechy nie są kwestią wolnego wyboru. Za ich brak odpowiada stwórca. Człowiek pozbawiony rozumu i empatii jest poważnie upośledzony i próbujemy go leczyć, gdyż nie potrafi ocenić własnych czynów. Istnienie zła jak i diagnoza kondycji ludzkiej oparta na dotychczasowych rozważaniach teologicznych nie da się pogodzić z tym co wiemy o naturze ludzkiej. Dla nauki nie ma tajemnicy człowieka. Są tylko niesłychanie skomplikowane systemy biologiczne, jak i powstałe na tej bazie światy umysłu i kultury. 6. Serce człowieka to źródło, z którego wypływają uczucia. Źródłem wszystkich grzechów jest serce człowieka. Nawet jeśli rozumiemy, że jest to stwierdzenie metaforyczne. Po co wstawiać tego typu stwierdzenia do katechizmu, co mają wyjaśniać? Skojarzenia ludzi znających historię będą tu całkiem jednoznaczne. To poglądy głoszone jeszcze przez Galena, popularne w starożytności, więc można znaleźć ich ślady w Biblii. Prawdziwą funkcję serca opisał William Harvey w 1628 roku. Uczucia wpływają na krążenie krwi, gdyż to mózg steruje tymi procesami. O mózgu w czasach antycznych niewiele wiedziano. Panowało przekonanie że za uczucia i myśli odpowiedzialne jest serce. Stwarza to całkiem fałszywy obraz natury ludzkiej. Można oczywiście w sposób metaforyczny odwoływać się do serca, ale trzeba sobie jasno zdawać sprawę, że są to tylko metafory, a prawdziwym źródłem grzechów jest mózg. Często po prostu źle funkcjonujący z powodu niedorozwoju połączeń pomiędzy obszarami odpowiedzialnymi za reakcje emocjonalne i poznawcze. E7. Wolność jest zakorzenioną w rozumie i woli możliwością działania lub niedziałania, czynienia tego lub czegoś innego, a więc podejmowania przez siebie dobrowolnych działań. Dzięki wolnej woli każdy decyduje o sobie. Jeśli nie działamy pod wpływem przymusu mamy silne wrażenie wolnego wyboru, jednakże naiwne wyobrażenie, że ja mogę podjąć dowolną decyzję uwarunkowaną tylko moją wolą, okazuje się iluzją. Najpierw trzeba zdefiniować, czym jest to ja i w jaki sposób mózg podejmuje decyzje, które nazywam moimi, w jakim stopniu ja jest za nie odpowiedzialne. Dla zrozumienia natury ludzkiej jest to zagadnienie centralne, któremu trzeba poświęcić więcej miejsca. Poniżej jest tylko krótkie podsumowanie. Są to skomplikowane zagadnienia, które z pewnością należą do nauki i nie jest jasne, co i na jakiej podstawie teologia miałaby tu dopowiedzieć. F. Wolna wola i magiczne wpływy. F. 1. Sposób w jaki rozumiemy naturę ludzką, a w szczególności granice naszej wolności i odpowiedzialności, jest istotną cechą światopoglądu człowieka ma wpływ na cały system jego wartości. W ostatnich dekadach neuronauki poznawcze, cognitliwy neurościęces, ujawniły wiele aspektów związanych z funkcjonowaniem mózgu i umysłu. Wyniki te zostały zinterpretowane przez neurobiologów w dość radykalny sposób. W książce Zdumiewająca hipoteza, czyli nauka w poszukiwaniu duszy Francis Crick, współodkrywca struktury DNA, zajmujący się od 1977 roku badaniami nad mózgiem i świadomością, napisał, Zdumiewająca hipoteza brzmi Ty, Twoje radości i smutki. Twoje wspomnienia i ambicje, twoje poczucie tożsamości i wolna wola nie są w rzeczywistości niczym innym niż sposobem, w jaki zachowuje się ogromny zbiór komórek nerwowych i związanych z nimi cząsteczek. Jesteś niczym innym jak wiązką neuronów. Nikt z nas nie czuje się oczywiście wiązką neuronów. Joseph Ledoux, jeden z pionierów badań nad neurobiologią emocji, w książce Synaptic Self stwierdził krótko, jesteś swoimi synapsami, bo to właśnie moje synapsy decydują o tym, jakie pobudzenia powstaną w mózgu i jakie w związku z tym będę miał myśli i odczucia. Takie metafory naukowe mówią nam jeszcze mniej niż religijne. Same synapsy i neurony nie wyjaśniają istnienia psychiki, dopóki nie zrozumiemy jak działa cały system. Biolog Entony Caszmore, członek Narodowej Akademii Nauki USA napisał jeszcze bardziej dosadnie, system prawny musi uznać rzeczywistość. Jesteśmy tylko mechanicznymi siłami natury. Nie mamy więcej wolnej woli niż miska cukru. Jesteśmy niczym więcej jak workiem chemikaliów. Wiara w wolną wolę to nic innego jak wiara w witalizm. Pomysł który wydawało się zarzuciliśmy 100 lat temu. Jestem zaniepokojony, bo ten witalistyczny sposób myślenia o ludzkim zachowaniu jedynie opóźnia wielki atak na problemy genetycznych i molekularny podstaw ludzkiego zachowania. F2. Poglądy tego typu wywołują silną reakcję obronną. Nie czujemy się neuronami czy synapsami, ani tym bardziej workiem chemikaliów. Jeśli ja jestem tylko materią wypełniającą czaszkę, to ja w rzeczywistości nie istnieję. Materialistyczny monizm wydaje się prowadzić do katastrofalnych wniosków. Jeśli ja podlega deterministycznym prawom fizyki, to jest tylko automatem. Nawet jeśli prawa fizyki nie są deterministyczne, tylko probabilistyczne, tak jak opisuje świat mechanika kwantowa, to i tak nie ma tu miejsca na wolną wolę, a poczucie kontroli mojego działania jest tylko złudzeniem. Próby odwoływania się do egzotycznych teorii kwantowych dla wyjaśnienia natury świadomości nie przywrócą wolnej woli tylko dlatego, że Mniej zrozumiałe. Mózg złożony z klasycznych neuronów przy swojej ogromnej złożoności jest w praktyce równie nieprzewidywalny co mózg kwantowy. Nieprzewidywalny automat pozostaje jednak automatem. Według biologów sytuacja przedstawia się więc tak jak na rysunku. Geny, środowisko i przypadkowe fluktuacje parametrów naszego organizmu, gorączka, zmiany nastroju, procesy trawienia określają stan mózgu, który decyduje o zachowaniu. Świadomość jest tu tylko nieistotnym dodatkiem, epifenomenem procesów biologicznych bez wpływu na zachowanie. F3. Wielu naukowców bardzo chciało odkryć jakieś obserwowalne przejawy działania umysłu, których nie da się wyjaśnić, np. niematerialne procesy psychiczne wpływające na mózgi. Mielibyśmy wówczas dowód na istnienie metafizycznych bytów wpływających na świat, gdybyśmy na przykład najpierw odczuwali intencje działania. A dopiero chwilę potem obserwowali aktywację mózgu byłaby to wskazówka, że duch kieruje materią, wówczas stary, nigdy nie rozwiązany problem oddziaływania niematerialnego ducha na materię, jak i zrozumienie na czym ta niematerialność miałaby polegać, znalazłby się w centrum zainteresowania nauki. Niestety jest dokładnie odwrotnie, najpierw są pobudzenia mózgu, a potem odczuwamy chęć działania co zgodne jest z powszechnie przyjmowanym poglądem naukowym, że to materia tworzy ducha. Być może z teologicznego punktu widzenia również nie należałoby się spodziewać takiego odkrycia, bo wówczas świat niematerialny by się nam zbyt wyraźnie objawił. Jeśli przyjąć za aksjomat, że nie możemy naukowo udowodnić jego istnienia, to wszystko musi dać się naukowo wyjaśnić. Ostatnim wielkim uczonym, który poszukiwał fizykalnego, dualistycznego rozwiązania problemu ciała i umysłu był neurobiolog John Eccles, laureat Nagrody Nobla za pracę nad synapsami neuronów. W książce Jak jaźń kontroluje swój mózg, oraz napisanej wcześniej z Karlem Popperem książce Mózg i Jaźń, rozważa on możliwość istnienia niematerialnego umysłu, który steruje działaniem mózgu dzięki efektom kwantowym, co nie wymaga energii. Miało to uzasadnić tradycyjny punkt widzenia. Wspierany przez naiwną introspekcję, niematerialny umysł wydaje polecenia, ja chcę, staje się świadomy swojej woli działania, to pobudza mózg który jest wykonawcą poleceń. Stany mózgu mogą oczywiście podlegać wpływom czynników genetycznych, środowiskowych i przypadkowych fluktuacji. Są też do pewnego stopnia uświadamiane i mogą modyfikować szczegóły wykonywania poleceń wolicjonalnych. Pierwotnym źródłem tych poleceń jest jednak niematerialny umysł. Mózg jest tylko ich odbiornikiem. Niestety ta hipoteza niczego nie wyjaśniła. Mózg nie może być tylko odbiornikiem niematerialnego umysłu o którym nic nie wiemy z kilku powodów omówionych poniżej. F4. Pierwszy problem tradycyjnego ujęcia to brak zrozumienia procesów spontanicznych i związany z tym nieskończony regres. Jeśli myśl lub intencja działania pochodzi od zewnętrznego umysłu, duszy, skąd się w nim bierze, musi istnieć wcześniejsza intencja intencji, a do niej kolejna intencja, i tak dalej. Nie odczuwamy takiego wrażenia. Intencje wydają się powstawać w umyśle w spontaniczny sposób, pojawiając się samoczynnie znikąd. W licznych eksperymentach stwierdzono, że w mózgu zachodzi wiele jednoczesnych procesów skojarzeniowych konkurujących ze sobą i tylko nieliczne z nich. Wybaczając konkurencyjne procesy, stają się na tyle silnymi, odróżnialnymi od innych pobudzeniami mózgu, by doprowadzić do powstania świadomego wrażenia lub myśli, na zachowanie wyraźny wpływ moją procesy nieuświadomione, nawet te pozornie niezwiązane z podejmowaniem danej decyzji. Ja jest jednym z centralnych procesów zachodzących w mózgu, ale nie docierają do niego wszystkie informacje. Jaźni nie wie, co się dzieje we własnym domu. Jak to określił Freud, F5, drugim problemem jest sposób oddziaływania umysłu na ciało. Dyskutowane już od czasów Arystotelesa, jeśli traktować umysł jako odbiornik to rozwiązanie Ecclesa nadal nie jest zadawalające. Tożsamość człowieka wiąże się z jego cielesnością. Pojęcia, jakie używamy do opisu świata kształtują się i mają swój sens dzięki affordancjom, sposobnościom do działania w świecie, zauważył to już Heidegger, Merleau Ponty, Gibson, Varela i liczni inni filozofowie, którzy w głęboki sposób analizowali stany umysłu. Przyczyniając się do rozwoju współczesnej neurofenomenologii, abstrakcyjny niematerialny umysł nie pozwala nam zrozumieć w jaki sposób doświadczenie bycia w świecie wpływa na rozwój umysłu dziecka, jakie są etapy tego procesu i dlaczego dochodzi w nim do różnych patologii, wrażenia, których doznaja dzięki ciału są podstawą do formowania się pojęć o świecie. Moja tożsamość jest wynikiem przeżyć, których doznawałem, pamięci minionych zdarzeń dającej mi układ odniesienia do rozumienia bieżących przeżyć, organicznej przynależności do świata, nadającej sens moim przeżyciom, tajemnicze niematerialne procesy o których niczego nie wiemy, niczego nie wyjaśniają. Same korelacje pomiędzy stanami mózgu a subiektywnymi stanami psychicznymi również nie wystarczą, by pokazać, że to mózg tworzy umysł. F6. Trzeci powód dla którego mózg nie może być tylko odbiornikiem umysłu wynika z postępu komputerowych symulacji i procesów poznawczych. Pozwala nam to coraz lepiej rozumieć mechanizm tworzenia subiektywnych odczuć jak i powstawania myśli. Nawet proste sieci neuronowe pokazują, jak specyficzna mózgopodobna organizacja przetwarzania informacji prowadzi do zachowań, sposobu zapamiętywania i działania, który znamy z introspekcji. Materia mózgu przyjmuje takie sekwencje stanów. Które z dochodzącej do nich z zewnątrz i obecnej w nich wewnątrz, dzięki pamięci i uczeniu się, informacji wydobywa z niej cechy obecne w doświadczeniu wewnętrznym, tworząc subiektywne stany umysłu. Działanie interaktywnej konsoli dobry tworzy na ekranie sceny tej gry, reagując na to co odbierają sensory konsoli. Jeśli dodamy do niej możliwość komentowania sytuacji, odnoszenia jej do wcześniejszych wydarzeń, otrzymamy narrację przypominającą opis strumień świadomości. Kiedy kilka konsol zacznie grać ze sobą, a ich stany wewnętrzne reprezentujące sytuacje w grze będą coraz bardziej wyrafinowane, to również ich narracja stanie się coraz bardziej podobna do naszej. Otrzymamy więc prosty model działania umysłu. Komentarze fizycznych stanów wewnętrznych są konieczne, ale niewystarczające dla samoświadomości. Do tego potrzebna jest jeszcze konstrukcja ja, reprezentacji siebie. Próby utrzymania specjalnego statusu umysłu jako niefizycznego obiektu kontrolującego zachowanie i podejmującego decyzje nie mają szans powodzenia. Zbudowanie neuromorficznych. Elektronicznych systemów i modeli komputerowych realizujących funkcje umysłu pomoże nam zrozumieć i przywyknąć do tego, że zachowanie zwierząt i ludzi jest wynikiem procesów zachodzących w ich mózgach. Myśl i materia należą do innego porządku, ale to wcale nie znaczy, że materia o odpowiedniej strukturze nie zrodzi myśli. Widać to już po sukcesach sztucznej inteligencji nie tylko w grze w szachy, ale też w wybranym telepurnieju wymagającym rozumienia trudnych skojarzeń. Dopóki tak się nie stanie, brak naocznych modeli będzie powodować trudności w zrozumieniu, że jest to możliwe. F7. Czwarty powód to wyniki rozlicznych eksperymentów pokazujących, że rację miał Huxley pisząc w książce o hipotezie, że zwierzęta są automatami i o jej historii w 1874 roku poczucie, które zwiemy wolą, nie jest przyczyną dobrowolnego czynu, a tylko pojawiającym się w świadomości symbolem tego etapu czynności mózgowych, który stanowi bezpośrednią przyczynę owego uczynku. Ten symbol, a raczej stan mózgu interpretowany jako chce, odczuwany jako spontaniczna wola działania, pojawia się w wyniku drażnienia prądem obszarów ciemieniowych mózgu, manipulacji polem magnetycznym oraz wewnętrznych pobudzeń w mózgu. Zbyt słabych i trudnych do odróżnienia byśmy je świadomie odczuwali. Mózg przygotowany do działania informuje nas wywołując wrażenie chce, interpretowane jako wola działania. F8. Neurobiolodzy zajmujący się mózgiem w ciągu stosunkowo krótkiego czasu podali przekonywujące argumenty i stworzyli spójny obraz świata, w którym umysł ma należne miejsce. Trwające znacznie dłużej wysiłki filozofów i teologów rozumienia niefizycznej natury umysłu, odwołujące się do naiwnej introspekcji. Niczego konkretnego nie wyjaśniły, przyznają to niektórzy teolodzy. Zgromadzone fakty naukowe silnie sugerują że dusza, pojmowana jako niematerialny umysł zamieszkujący ciała, nie istnieje. Wielu teologów przyjmuje dzisiaj całkowicie fizykalną koncepcję, w której osoba jest w istocie utożsamiana z jej ciałem fizycznym. W rzeczywistości przegląd tematów dyskutowanych we współczesnej filozofii i religii pokazuje ożywione zainteresowanie pośród filozofów chrześcijańskich obroną idei zmartwychwstania ciał bez zakładania istnienia duszy, by zagwarantować, że przekształcone zmartwychwstałe ciało będzie tą samą osobą, którą była osoba mająca ciało organiczne przed śmiercią. F9. Brak duszy nie jest więc żadnym nieszczęściem, Chrześcijaństwo podobnie jak wcześniej buddyzm może się obyć bez duszy duchowej. Nie to odróżnia nas od zwierząt, świat kultury, świat wewnętrznych wyobrażeń i wartości powstaje dzięki wychowaniu i społecznym wpływom w biologicznym substracie, jakim jest uczący się mózg. Mózgi zwierząt mają znacznie bardziej ubogi świat wewnętrzny, zdominowany w dużo większej mierze przez informację dochodzącą ze zmysłów niż przez wewnętrzne wyobrażenia. Umysł można uznać za niematerialną formę osoby, będącą pewnego rodzaju odbiciem środowiska, norm społecznych, moralnych. Kultury, w której kształtował się mózg, informacja wydestylowana z indywidualnej historii danej osoby, jak i możliwości poznawcze mózgu wynikające z historii gatunku, wpływają na strukturę biologicznego substratu ograniczając jego potencjalnie dostępne stany, tworząc ciągle zmieniający się program jego działania sterowany w równej mierze przez wewnętrzny przepływ informacji co zewnętrzne zdarzenia. Program sterujący jest formą przetwarzania informacji. Można więc w takim sensie nawiązać do rozróżnienia materii i formy Arystotelesa. Umysł rozumiany jako forma, struktura informacyjna dostępnych stanów mózgu. Nie jest materialny, chociaż ma materialne podłoże. Nie można go utożsamiać z materią. Tak jak algorytm, w oparciu o który działa ucząca się sieć neuronowa sterująca robotem nie jest materią, chociaż potrzebuje sprzętu, komputera i efektorów robota, by mógł się aktualizować działając w fizycznym świecie. Informacja nie istnieje bez materialnego nośnika, tak jak umysł nie istnieje bez mózgu, ale błędem jest utożsamiać informację z nośnikiem. Być może w dalekiej przyszłości nauczymy się na tyle dokładnie analizować strukturę mózgu, by przenieść informację w nim zawartą do innego. Podobnego nośnika F10, tradycyjny punkt widzenia zakłada, że znamy swój umysł dzięki introspekcji, co właściwie o sobie wiemy i skąd to wiemy. Refleksje dorosłych ludzi na swój temat, oparte na introspekcji są w znacznej mierze błędne. Mózgi nie powstały, by poznawać siebie, lecz by zapewnić przetrwanie we wrogim środowisku. Amnezja dziecięca spowodowana reorganizacją połączeń w mózgu powoduje, że stopniowo zapominamy, co działo się w pierwszych dwóch latach życia, jak rozwijały się podstawowe zdolności poznawcze, rozróżnianie obiektów, fonemów mowy, przekonanie o ciągłości istnienia przysłoniętych rzeczy, teoria innych umysłów i swojego własnego, próba określenia swojego charakteru, jaki właściwie jestem, jak rozwija się moja jaźń. Czy są krytyczne okresu jej rozwoju? Tylko dzięki systematycznym obserwacjom i eksperymentom prowadzonym przez psychologów rozwojowych dowiadujemy się jak te procesy przebiegają. Samo oszukiwanie się jest dość powszechne nie tylko u osób uzależnionych, które są przekonane, że nadal kontrolują swoje zachowanie i jak tylko będą chciały to odrzucą hazard czy używki. Oszukujemy siebie w życiu codziennym, gdyż potrzebne to jest do stabilizacji poczucia tożsamości. Osobowość i jaźni musi być stabilna, a jednocześnie powinna dostosować się do rzeczywistości. Czy powinienem zmienić swoją opinię pod wpływem krytyki jednej osoby? A jeśli krytykują mnie wszyscy, czy nie lepiej się na nich obrazić i zachować swoją opinię, w tym swoje wyobrażenie o sobie? Zmiany w mózgu są kosztowne, wymagają wiele energii i zachodzą stopniowo. F11. W mózgu nie ma obrazów, dźwięków czy zapachów. Wszystko jest impulsami elektrycznymi. Skąd wiemy, że to wrażenia dźwiękowe, a nie wzrokowe? Zaskakująca odpowiedź jest taka, że nauczyliśmy się korelować pewne powtarzające się stany mózgu ze sposobem wykorzystywania swoich zmysłów i strukturą informacji która do nich dochodzi. Można jednak pomylić się co do natury swoich wrażeń, jeśli nie wywołują one typowych stanów mózgu, podobnych do często doznawanych. Dzieje się tak np. we śnie, przy pobudzeniu mózgu za pomocą pola magnetycznego, TMS, przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, czy przy próbach wykorzystania silnie maskowanej informacji, jak to ma miejsce na przykład przy użyciu słuchu do orientacji w przestrzeni za pomocą ekolokacji F12, racjonalizacja i konfabulacja mająca na celu wyjaśnienie przyczyn swojego zachowania, jest powszechna. Zaskakującym przykładem może być analiza ponad tysiąc decyzji ośmiu sędziów izraelskich z dwudziestoletnim stażem pracy. Gdy byli krótko po posiłku przyznawali przepustki 65% więźniów, ale kiedy robili się głodni procent ten spadał do zera. Sędziowie nie zdawali sobie sprawy z tej zależności. Uważając, że podejmują obiektywne decyzje zgodne z prawem, bardzo dobrze radzimy sobie z racjonalizacją swoich decyzji, na które może wpłynąć nie tylko żołądek, ale i bardzo wiele innych czynników. Przypadkowe osoby pytane, gdzie jest ulica Walentynkowa okazały się dwa razy bardziej skłonne do udzielenia pomocy minutę po zadaniu tego pytania niż osoby pytanie o ulicę Martina. Pozytywne skojarzenia mają równie silny wpływ, co negatywne. To, że nie zdajemy sobie sprawy z rzeczywistych przyczyn swojego zachowania, nie oznacza wcale, że podejmujemy niczym nieuwarunkowane decyzje. Setki eksperymentów związanych z neuromarketingiem dowiodły, że deklarowane preferencje, czy to na temat zakupów czy polityki, nie mają wielkiego związku z rzeczywistymi wyborami. Wiele spontanicznie zachodzących procesów w mózgu jest nieuświadamianych, chociaż wpływa na nasze decyzje. Nie zawsze potrafimy uzasadnić swoje postępowanie przyznając, że coś mnie podkusiło, to było silniejsze ode mnie. Jak należy to rozumieć? Mój mózg mnie do tego zmusił. Ja tego nie chciałem. Ja jest pewnym zbiorem przekonań i wynikających z nich oczekiwań, modelem lub wyobrażeniem o sobie. Nie w pełni zintegrowanym z działaniami całego mózgu. Integracja wymaga nauczenia się interpretacji stanów mózgu, a tego nie jest łatwo się nauczyć. Prawa półkula mózgu ma równie duży wpływ na zachowanie co lewa, ale nie potrafi tego zwerbalizować. Dokonuje ogólnej analizy sytuacji w emocjonalnym kontekście, a lewa półkula próbuje docieć o co chodzi półkuli prawej. Interpretacja takich niejasnych odczuć zależy oczywiście od nastawienia systemu wierzeń. Ludzie religijni mają skłonności by doszukiwać się w takich sytuacjach nieczystych mocy. F13. Niepokój emocjonalny może wynikać z trudności prawej półkuli, która postrzega, że coś jest nie tak. Chociaż nie potrafi precyzyjnie określić o co chodzi, jeśli jednak stany lękowe trwają dłużej może dojść do nerwicy, zwykle aktywności intelektualna, koncentracja, praktyki religijne polegające na powtarzaniu tej samej frazy, mantry lub krótkiej modlitwy, a nawet całkiem błędna identyfikacja połączona z nadaniem nazwy może zmniejszyć niepokój, tymczasowo obniżając poziom lęku. Często stosowaną techniką jest wywoływanie poczucia zagrożenia, a następnie ukojenie poprzez rytuały i modlitwy. Podobne techniki stosowane były od niepamiętnych czasów przez różne grupy religijne, w propagandzie politycznej, a ostatnio stosowane są również w marketingu. Oczywiście efekty takich praktyk przypisywano tradycyjnie czynnikom magicznym, wpływom kuszących demonów i opiekuńczych aniołów. F14. Dopóki myślimy ja mam mózg, a nie mózg mam mnie, napotkamy na liczne problemy, a wyjaśnienia w stylu teorii spiskowych. Coś mnie podkusiło, będą się wydawać przekonywujące. Teoretyzowanie na temat przyczyn swojego zachowania prowadzi do konfabulacji i racjonalizacji a nie do odkrywania prawdy. Ośrodki mózgu zaangażowane w rozumienie i generowanie mowy kategoryzują stany mózgu i przypisują im etykiety słowne, które umożliwiają komunikację. Interpretator to zachodzący w mózgu proces, który usiłuje stworzyć racjonalny model zachowania, przypisując komentarze słowne do serii powiązanych ze sobą stanów mózgu. Ważną rolę bratu z pewnością ośrodek wernickiego, znajdujący się w tylnej części zakrętu skroniowego, górny płat skroniowy. Kory mózgu. Interpretator ma jednak ograniczony dostęp do informacji. Nie wszystko co dzieje się w mózgu do niego dopiera, a jego możliwości skojarzenia danej kategorii stanów z reprezentacjami fonologicznymi pojęci określających są dalekie od doskonałości. Dlatego tak trudno jest czasem opisać swoje uczucia czy pragnienia. Przekonanie, że jest tak jak mi się wydaje może być silne, ale nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Narracyjny model w pełni opisujący zachowanie, które jest wynikiem działania całego mózgu, nie istnieje i nie może istnieć. Ja nie może w pełni kontrolować stanów umysłu, bo nie ma wszystkich informacji na temat procesów zachodzących w mózgu. Można jedynie starać się kontrolować swoje zachowanie blokując fizyczne działania niezgodne z własnymi przekonaniami. F15. Dylemat stabilności i plastyczności widoczny jest na wielu poziomach. Synapsa, neuron, mózg, człowiek, całe społeczeństwa nie powinny zmieniać się ani zbyt szybko. Brak stabilności prowadzi do zapominania użytecznych umiejętności, ani zbyt wolno. Zbytnia stabilność to niezdolność do nauki i przystosowania się do zmieniających się warunków. Jednym z przejawów tego dylematu jest konieczność kompromisu pomiędzy opieraniem się na własnym doświadczeniu a opieraniem się na wskazówkach i informacjach z drugiej ręki. Dlaczego jedni ludzie wierzą, chociaż nie widzieli, a inni są sceptyczni? Oczywiście nie można wszystkiego samemu odkrywać. Szczególnie w dzieciństwie słuchanie autorytetów, dorosłych, zwiększa szanse przeżycia. Jednakże w okresie dorastania część ludzi również odrzuca autorytety poszukując własnej drogi, dzięki czemu możliwe są zmiany. Takie osoby robią mniej systematycznych błędów konfirmacji, czyli nie mają silnych tendencji do oceny rzeczywistości przez pryzmat swoich wcześniejszych przekonań. Błędy konfirmacji prowadzą do ignorowania informacji sprzecznych z ustalonymi przekonaniami i do trudności formowania się nowych przekonań. Bardziej zgodnych z rzeczywistością, kora przedczołowa mózgu pełni kluczową rolę w pamiętaniu wskazówek, a prążkowie, duża struktura podkorowa, w uczeniu się na podstawie obserwacji, w obu przypadkach kluczową rolę pełni neuroprzekaźnik zwany dopaminą, gencomt, który wpływa na reakcję kory przedczołowej na dopaminę. Ma dwa warianty. Kiedy w eksperymentach podawano błędną wskazówkę, osoby z pierwszym wariantem tego genu nadal trzymały się jej w 50% przypadków, a z drugim wariantem tylko w 30%. Inny gen, nazywany DARPK32, reguluje sposób reakcji i prążkowia na dopaminę. Gen ten ma wariant, który sprzyja szybkiemu uczeniu się na podstawie samych obserwacji i bez żadnych wskazówek, ale osoby którego posiadają trzymają się złych wskazówek w 65% przypadków. Wolniej uczące się osoby z innym wariantem tego genu trzymały się złych wskazówek tylko w 40% przypadków. Tendencja do wiary bez dowodów jest więc przynajmniej częściowo związana z genetyką i reakcją na dopaminę. W czasie pisania tego artykułu pojawiły się dopiero pierwsze doniesienia na temat roli obu wspomnianych genów. Jest jednak rzeczą całkiem prawdopodobną, że ich warianty skorelowane są również z religijnością. Predyspozycja do wiary może być obecna w naszych genach. F16. Magiczne elementy, nadal obecne w większości religii, nie dają się pogodzić z nauką. Próba znalezienia prostych odpowiedzi na rozliczne pytania dotyczące pochodzenia człowieka w naturalny sposób prowadziła do powstania mitów. Kilka mitów ze Starego Testamentu mogło powstać na skutek inspiracji rzeczywistymi zdarzeniami takimi jak trzęsienia ziemi czy wielkie powodzie, ale większość to czysta fantazja. Nie można zatrzymać słońca na niebie, ani przeżyć kilka dni we wnętrzu wielkiej ryby. Nie było nigdy na ziemi jednego wspólnego języka, ani sięgającej do nieba wieży Babel, ani Adama z Ewą. Nie jesteśmy potomkami kazirodczych stosunków ich potomków. Historia relacji nauki i religii pokazuje, że doszukiwanie się cudów i znaków w każdym naturalnym zdarzeniu, którego nie rozumiemy, źle się dla religii kończy. Teoria ewolucja radzi sobie całkiem dobrze z pochodzeniem człowieka i niepotrzebna jest tu wiara w boską interwencję. Moralność ma biologiczne podłoże zarówno u ludzi jak i u zwierząt, społeczeństwa. Które nigdy o dziesięć przykazaniach nie słyszały mają podobne normy społeczne co Żydzi czy chrześcijanie. Historia ludzkości pełna jest epidemii i katastrof na wielką skalę, trudno się w niej dopatrzeć ingerencji boskiej opatrzności. Cudowne uzdrowienia mogą być jeszcze jakiś czas atrakcyjne, ale ich liczba wraz z postępem medycyny będzie maleć do zera. Już teraz lord bez jedno uznane uzdrowienie przypada na ponad 2 miliony odwiedzających. Wkrótce zagadnienia dotyczące świadomości przestaną być również uważane za niezgłębioną tajemnicę, a pojęcie duszy będzie miało tylko sens metaforyczny. Nauka nie może zgodzić się na cuda. Skoro można uznać erotyczną pieśnię nad pieśniami za alegorię, powinna też być możliwa symboliczna interpretacja opisanych w Biblii zdarzeń, które są sprzeczne z nauką. Są to wszystko sprawy drugorzędne, niedotykające istoty wiary, które można traktować jako historyczne zaszłości. F17. Krytyka religii, głoszona przez nowateizm, dotyczy przede wszystkim myślenia magicznego. Ewolucjoniści i socjobiolodzy zdają sobie doskonale sprawę z tego że wszystkie zachowania człowieka, w tym praktyki religijne, które przetrwały przez długi okres czasu, mają jakąś wartość przystosowawczą. Religia była i jest istotną częścią społecznych systemów normatywnych, ale pragmatyczne znaczenie praktyk religijnych nie zostało dogłębnie poznane ani przez psychologię, ani socjologię religii. W efekcie nowym ateistom można więc zarzucić zbyt krytyczne spojrzenie na wierzenia religijne, w których nie dostrzegają istotnych wartości, a wyznawcom religii naiwne doszukiwanie się elementów magicznych tam, gdzie mamy coraz lepsze wyjaśnienia naukowe, odpowiadające na konkretne pytania. Nauka szybko rozprasza ostatnie mroki niewiedzy na temat natury ludzkiej. G. Nowy obraz natury ludzkiej i jego konsekwencje. G1. Zrozumienie rzeczywistych mechanizmów psychologicznych rządzących ludzkim zachowaniem powinno pomóc w zrozumieniu natury ludzkiej, pomóc zbudować wspólnota ludzi poszukujących wartości, jak to określił arcybiskup życiński, zarówno tradycje religijne jak i świeckie robiły to dotychczas po macku, przypisując psychologiczne efekty działania cudownym czynnikom wynikającym z zalecanych praktyk. Badania nad mózgiem robią jednak wielkie postępy i nie da się już dalej utrzymać starożytnych poglądów dotyczących natury ludzkiej. Religie, którym zależy na dobru człowieka, na pełnym rozwoju jego potencjału do czynienia dobra, a nie tylko na ślepym posłuszeństwie swoich zwolenników, mają wspólne cele z ateistami, którzy krytykując wynaturzenia religijne również poszkują wartości. Kompromis jest możliwy, ale nie będzie na pewno łatwy, gdyż wymaga ustępstw z obu stron. G2 z eksperymentów pokazujących, iż aktywność mózgu poprzedza pojawienie się woli działania libet wyciągną wnioski dotyczące poczucia winy, skoro pojawienie się intencji, np. grzesznych myśli, nie jest inicjowane w świadomy sposób. Nie powinniśmy mieć poczucia winy z tego powodu. Jedynie działanie, które mogliśmy świadomie zablokować, lecz tego nie zrobiliśmy, powinno być powodem do poczucia winy. Jest to jednak dość powierzchowne rozumienie funkcji poznawczo emocjonalnej winy i jej roli w inicjowaniu zmiany urodynamiki mózgu. Życie społeczne spowodowało rozwinięcie wielu mechanizmów mających na celu kontrolowanie, korygowanie i pomaganie w podejmowaniu decyzji korzystnych nie dla jednostki, ale całej społeczności. Wstyd i poczucie winy również do nich należą, to między innymi dzięki takim uczuciom możliwy stał się konformizm społeczny. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje zachowanie, to co o sobie sami myślimy. Nasze złudne wyobrażenia o sobie czy dobre intencje mają niewielkie znaczenie. Dopóki człowiek nie utraci całkowicie pamięci i zdolności do samokontroli reguły określające społecznie akceptowalne zachowania pomagają je korygować. g Warto rozróżnić zachowania instynktowne, wymagające tak szybkiej reakcji. Że niemożliwa jest refleksja i ocena skutku podjętego działania. Od zachowań na podstawie przemyślanych decyzji, systemy prawne odróżniają działania z premedytacją od działań w afekcie, ale pomiędzy tymi dwoma skrajnościami jest całe spektrum sytuacji i pośrednich, nie tylko emocje, ale i czas w którym trzeba podjąć decyzję, jest jednym z kluczowych parametrów. Grając w ping-ponga nie mamy poczucia intencji działania przy każdym odbiciu piłeczki. Nie ma na to czasu. Nie mamy też takiego poczucia wykonując normalne czynności. Intencje dotyczą raczej ogólnego kierunku działania, ustalenia celu i sekwencji działań których szczegóły kontrolowane są w nieświadomy sposób lepiej niż w świadomy. Ucząc się gry zwracamy w świadomy sposób uwagę na szczegóły, a intencje dotyczą sposobu uchwytu paletki, kąta i ustawienia przy odbijaniu i innych elementów. Doświadczony gracz przestaje już na takie rzeczy zwracać uwagę. Procesy uwagi. Uświadamianie sobie czynności i intencji. Są ze sobą nieozerwalnie związane i konieczne, by sprawnie uczyć się nowych umiejętności. Uczenie utajone jest co prawda możliwe na poziomie nieświadomym, ale jest znacznie mniej efektywne i uniemożliwia generalizację tego, czego się nauczymy. G4. Jeśli wymagany czas reakcji jest krótki niemożliwe staje się rozważenie skutków działania i alternatywnych planów. A jedynie uruchomienie sekwencji wyuczonych czynności. Jeśli jednak na podjęcie decyzji jest dostatecznie dużo czasu jej skutki można ocenić odwołując się do nabytych przekonań. Można rozważyć również skutki alternatywnych działań, a podjęta decyzja staje się odbiciem przekonań i wartości którymi kieruje się dana osoba. Świadomość jest potrzebna na etapie uczenia się, planowania, rozważania, gdyż to, czego jesteśmy świadomi, jest dostępne wielu procesom w mózgu, umożliwiając im właściwe zmiany. Chociaż nie mamy bezpośredniego wpływu na to, co spontanicznie pojawia się w naszym umyśle, to po uświadomieniu możemy to albo przyjąć, albo odrzucić. W tym ujęciu mózg, nieświadome procesy, dostarcza propozycji, woli działania które pojawiają się w treści świadomości, ale wykonanie jakichkolwiek działań jest wynikiem złożonego procesu, w którym ja, jeden z centralnych procesów zachodzących w mózgu, gra decydująca rolę blokując, modyfikując lub umożliwiając podjęcie jakiegoś działania, a więc ruchu, wypowiedzi bądź pojawienia się myśli. Procesy skojarzeniowe w mózgu opisywać można zarówno na poziomie neurodynamiki jak i psychologii, procesów fizycznych jak i abstrakcyjnych pojęć odwołujących się do zapamiętanych informacji, a więc czynników niematerialnych. G5. Osoby wykraczające zbyt daleko poza społecznie akceptowalne zachowania i akceptowalne wartości są przez to społeczeństwo karane, by wymusić na nich zachowania zgodne z obowiązującą normą która zwykle zostawia szeroki margines wolności. Oczywiście poważne zaburzenia normalnego funkcjonowania mózgu mogą uniemożliwić osocjalizację i radykalnie zmienić charakter człowieka. Skłonności przestępcze mogą być rezultatem braku empatii, jak to się dzieje w przypadku psychopatycznych morderców. Rozwiązanie problemu osobistej odpowiedzialności pomimo braku wolnej woli jest dość proste. Nie powinienem się identyfikować ze swoim mego, z jak które jest tylko niepełnym, abstrakcyjnym modelem wiedzy o sobie, realizowanym przez niewielką część mózgu. Jestem całą osobą, całym mózgiem i całym organizmem, a to znacznie więcej niż ja. Ograniczenia mózgu, brak pamięci czy uwagi nie mogą być wymówką dla popełnionych błędów. Jedynie uznanie pełnej odpowiedzialności i nieuchronność dostatecznie dotkliwie kary może wpłynąć na zmianę zachowania w przyszłości. W niektórych kulturach kara za nawet niewielkie błędy była bardzo poważna. Japońscy sędziowie sumo, nazywani impan, nadal noszą krótki miecz przypominający, że jeśli zrobią błąd powinni popełnić samobójstwo. Harakiri, sensem karania jest resocjalizacja. Nauka odpowiedzialności, uznanie centralnej roli mózgu niczego tu nie zmienia. G6. Pełna integracja zachowań instynktownych i refleksyjnych, it, ego i superego w terminologii feuda, tak, by również zachowania instynktowne były odbiciem hierarchii wartości człowieka jest trudna, a poczucie winy i skrucha są istotną częścią takiego procesu. Taka integracja nigdy nie jest pełna, ale dążenie do niej jest szlachetnym celem rozwoju duchowego człowieka, istotną częścią jego samorealizacji. Niektórzy ateiści nie różnią się w tym zakresie od osób religijnych, odczuwając potrzebę samorealizacji. Poznajemy siebie, swoje reakcje. Sprawdzając się w różnych sytuacjach, rzeczywiście tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Jak napisała Wisława Szymborska, nie mamy jednak dobrych metod uczenia się, jak poznawać siebie, czy można w pełni zintegrować swój model ja, tak by poznać siebie. Poznawanie siebie oznacza poznawanie możliwości swojego mózgu, całego organizmu. Jego reakcji jest to zadanie niemożliwe w pełni do wykonania, gdyż znaczna część zachodzących w mózgu procesów jest wynikiem przetwarzania informacji za pomocą wzorców pobudzeń o słabej aktywacji, których nie można bezpośrednio doświadczyć, dopiero ich końcowy wynik może mieć wpływ na działanie i będzie uświadomiony. W wyniku uczenia się mózg się zmienia i ciągle można w sobie odkrywać nowe możliwości, a ich granice się przesuwają. Możemy jednak starać się być bardziej świadomi własnych reakcji i myśli, rozwijać zdolności uwagi i przytomności umysłu pozytywne emocje. Jeśli mamy jasno wytyczony wzorzec, jeśli wiemy, co chcemy osiągnąć, jakie cechy w sobie rozwijać i jakie wartości kultywować, to proces doskonalenia siebie jest możliwy, chociaż wymaga długotrwałego treningu umysłu tak, by mózg reagował w pożądany sposób nawet w sytuacjach, w których nie ma czasu na refleksję. G7. Psychoterapia nie jest zwykle alternatywą dla rozwoju duchowego, bo jej celem jest uwolnienie człowieka od poważnych problemów psychicznych, a nie jego pełny rozwój. Niektóre szkoły psychoterapii zmierzają do integracji osobowości, Powołując się na przykład na wywodzące się od Junga idee dotyczące procesu indywiduacji, scalania jaźni, Jung sądził, że alchemia zajmowała się takim symbolicznym procesem przemiany osobowości. Niektóre tradycje religijne mieszają się z formami psychoterapii, jednakże można odnieść wrażenie, że nadal robią to po omacku, nie rozumiejąc w pełni na czym ten proces ma polegać. Powiązanie psychoterapii z neuronaukami dopiero się zaczyna. Są próby połączenia psychoterapii tradycjami duchowymi. G8. Umysł ustawiający sobie cele duchowe pokazuje swoją autonomię. Porównując się do ideału stara się zmienić przez trening mentalny powstające w mózgu odczucia, w pełni je zintegrować ze swoimi wyobrażeniami i celami. Integracja osobowości wokół jakiegoś ideału czy symbolu jest celem wielu tradycji duchowych, chociaż zwykle wrażanym w bardzo zawoalowany sposób. Dla ludzi religijnych Bóg, Jezus, Prorok, Budda, Awatar, czy święci są takim przykładem? Cóż ci przyjdzie ze wzniosłej dysputy o Trójcy Świętej? Jeśli nie masz współczucia dla ludzi... Pisze Tomasz Akempis w O naśladowaniu Chrystusa, drugiej po Biblii najbardziej popularnej książce chrześcijaństwa. Część tej książki pełna jest uniwersalnej mądrości, zachęca do głębszej refleksji, współczucia i pokory, wykorzeniania własnych wad. Może być święca akceptowana przez wszystkich ale część trudna jest w dzisiejszych czasach do zaakceptowania nie tylko przez ateistów. Kultywowanie głębokiego zrozumienia umysłu jest częstym tematem nauczania również w tradycjach buddyjskich. Chociaż metafory używane na Dalekim Wschodzie są zupełnie inne podobieństwo tradycji kontemplacyjnych jest oczywiste. Merton pisze o rodzinie duchowej człowieka poszukującego sensu życia, ponad podziałami wewnątrz religii czy nawet pomiędzy religiami ateistami. G9. Podstawową tezą socjobiologii jest to, że stabilne formy zachowań społecznych mają zawsze swoje źródło w potrzebach biologicznych. Społeczne mechanizmy wymuszające pożądane zachowania przyczyniały się do spójności i stabilności grupy. Należały do nich normy obyczajowe, moralne, strach przed ostracyzmem i opinią społeczną, wierzenia religijne. Wolność to uświadomiona konieczność, jak pisał Hegel, a więc wolność w pewnych ramach, w których konieczność rozumiana jest jako dobro ogólne. Legendy, mity, a później dramaty i literatura często przedstawiały trudne problemy moralne i pozytywne jak i negatywne skutki wyborów, pozwalając przemyśleć skutki decyzji, dając wzorce zachowania. Kultura Egiptu, Imperium Rzymskiego, Indii, czy Chiny przesiąknięta była odnośnikami do takich wzorców. Cechy doskonałego charakteru uosabiane były w starożytnych kulturach przez różne bóstwa, a w średniowieczu przez żywoty świętych. W różnych epokach doszukać się można kilku dominujących wzorców godnych naśladowania. Współcześnie najsilniej oddziałuje na nas film, który często okreuje bohaterów wątpliwej jakości. Wytworzyły się liczne subkultury o różnych systemach wartości. Ankiety wśród nauczycieli w Wielkiej Brytanii pokazały, że wzorami są jedynie sportowcy, Aktorzy, modelki i inni celebryci brakuje pozytywnych, powszechnie akceptowanych wzorców. W ostatnich dziesięcioleciach Jan Paweł II miał najsilniejszy wpływ na kształtowanie pozytywnych postaw, ale był to wpływ ograniczony jedynie do części świata chrześcijańskiego. Niestety szkoły nie realizują znanego w starożytnej Grecji ideaupa idea, czyli pełnego system edukacji, zmierzającego do ukształtowania dobrego i szlachetnego człowieka. H. konkluzje. Fałszywe podziały. H1. Pełne zrozumienie siebie od czasów starożytnych do dzisiaj było i jest wielkim wyzwaniem ludzkości. We wszystkich kulturach powstały mity i naiwne wierzenia dające pozornie zadawalające odpowiedzi. Chociaż w dalszym ciągu nie brakuje ludzi uznających różne mity za fakty nauka dostarcza nam dzisiaj wiarygodne informacje o świecie i nas samych. Znaczenie mitów będzie powoli przemijać. W wielu krajach rozwiniętych znaczenie religii drastycznie zmalało w ciągu krótkiego czasu. Hiszpania, Wielka Brytania, Urugwaj stawia to przed nami wyzwanie. Jak zbudować obraz świata, który będzie zgodny z nauką a jednocześnie będzie odpowiadać duchowym inspiracjom człowieka? które wyrażają religię, co jest w nim niezbędne, a co można odrzucić, co jest naprawdę potrzebne, by w pełni rozwijać ludzki potencjał, a co jest tylko potrzebą wmówioną, fałszywym stereotypem, wywołującym strachu po to, by skupienie na rytuałach dawało silniejszy efekt wyzwolenia. Przykładów straszenia fałszywymi wizjami jest wiele, na przykład często powtarzane zdanie Dostojewskiego – jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno. Tak by było, gdyby moralność nie miała korzeni biologicznych ale co do tego nie mamy obecnie wątpliwości. Wśród krajów rozwiniętych najwyższy wskaźnik przestępczości mają kraje o najmniejszej liczbie ateistów. Na przykład USA w porównaniu z Kanadą czy Wielką Brytanią lub Paragwaj w porównaniu z Urugwajem. W Hondurasie jest 100% chrześcijan i procentowo ponad 100 razy więcej morderstw niż w Danii, gdzie tylko 30% pytanych zadeklarowało wiarę w Boga. Potrafimy obecnie zrozumieć dużo więcej i pomóc ludziom bardziej niż tylko uznając zło za wynik podszeptów szatana. Psychopata i święty to dwie strony tego samego medalu. Podobnie twierdzenie. Że jedynie dusza pochodząca od Boga może być fundamentem ludzkiej godności nie da się utrzymać. Czy 500 milionów ludzi wyznających buddyzm, odrzucając wiarę w duszę, czuje się mniej godnie? Czy ateiści czują się mniej godnie? Uporczywe powtarzanie fałszywych twierdzeń pokazuje siłę mechanizmu przestraszyć i wyzwolić. Biologiczna i psychologiczna strona pragmatyki wiary była lekceważona przez teologów. Ale to właśnie w tych obszarach nastąpił największy postęp. H2. Niezależnie od oceny prawdy czy fałszu konkretnych doktryn religijnych możemy badać, czy predyspozycje do wiary są wrodzone, czy wiążą się ze specyficzną budową mózgu. Ogólne przekonania o akceptacji bądź odrzuceniu stwierdzeń o charakterze religijnym lub innym prowadzą do podobnych aktywacji mózgu. Niezależnie od ich treści, neuroanatomiczne różnice predysponujące ludzi do wierzeń religijnych związane są z systemem pojęć określanych w psychologii jako teoria umysłu sieciami funkcjonalnych pobudzeń obszarów mózgu odpowiedzialnych za emocje, wyobraźnię, rozumienie abstrakcyjnych pojęć. Z aktywnością tych sieci wiążą się trzy aspekty religijnej wiary, dopatrywanie się działania Boga w świecie, emocjonalne reakcje na religijne symbole oraz wiedza doktrynalna i własne doświadczenia religijne. W tym przypadku, podobnie jak dla przekonania, że warto trzymać się błędnych wskazówek chociaż nie przystają do rzeczywistości, Zapewne również uda się znaleźć genetyczne podłoże. Oczywiście korelacje obserwowane w takich eksperymentach nigdy nie są doskonałe, ale to tylko wskazuje na bardziej ukryte. Jeszcze niepoznane mechanizmy, a nie na wolność wyboru. Wiara wydaje się neurobiologom łaską posiadania odpowiednich genów. H3. Wszystkie docierające do nas informacje zamieniane są na impulsy wysyłane przez neurony. A więc mózg musi się nauczyć kategoryzować swoje stany analizując gdzie i w jakiej kolejności doszło do pobudzenia różnych obszarów. Nawet to, czy informacja pomagająca w orientacji dociera do nas jako sygnał akustyczny czy Wzrokowy wymaga nauczenia się korelacji pomiędzy strukturą tej informacji a działaniem zmysłów. Nasze przekonania, wszystko co wiemy o sobie i o świecie, są wynikiem utrwalonych skojarzeń neuronalnego determinizmu. Wynika on częściowo z tego, jak genetyka ukształtowała nasze mózgi ograniczając możliwości myślenia, np. pojemność pamięci roboczej, a częściowo z tego, jak w ramach tych możliwości środowisko ukształtowało konkretne ścieżki pobudzeń w mózgu. Psychoterapia nie zawsze jest skuteczna, podobnie jak edukacja. Wpływ religii czy naciski społeczne. Jedni ludzie łatwo się uzależniają, inni są bardziej odporni. Jedynie nauka daje szansę na znalezienie przyczyn patologicznych zachowań i ich uleczenie, przypadki w których sama presja społeczna, psychoterapia bądź religia się do tego przyczynia są bardzo rzadkie i mają zapewne również biologiczne przyczyny, h4, poglądy, które wydają się nam oczywiste i naturalne. Są wynikiem ukrytych potrzeb, głęboko zakorzenionych skojarzeń, antycznych form myślenia obecnych w naszej kulturze, które racjonalizujemy w dość płytki sposób. Odkrycia naukowe mogą wywołać przerażenie, gdy podważają dobrze ustalone antropocentryczne poglądy, które uznawano za podstawę porządku społecznego, najpierw wielki wszechświat w systemie heliocentrycznym Kopernika, potem przynależność człowieka do świata zwierzęcego wynikająca z teorii ewolucji, a teraz ograniczenia umysłu który został sprowadzony do funkcji mózgu jedynie wiedza zweryfikowana w systematyczny sposób przez naukę jest trwałą podstawą na której można budować obraz świata zamiast bronić się antycznych wyobrażeń trzeba poszukiwać nowego, spójnego pozytywnego obrazu rzeczywistości musimy nauczyć się wykorzystać w pozytywny sposób wyniki tych odkryć zamiast się od nich ze strachem odwracać by tak się stało trzeba się zastanowić dlaczego argumenty które wydają się jednym ludziom rozsądne odrzucane są przez innych. Dlaczego uznanie, że świat stworzył Bóg, który istniał wiecznie, uważane jest przez ludzi religijnych za wystarczające wyjaśnienie, podczas gdy wszelki świat istniejący wiecznie zachęca ich do dalszych pytań? Są tu zapewne głębsze, nieuświadomione, biologicznie uwarunkowane przyczyny formowania się przekonań i dlatego dyskusja ateistów i ateistów na poziomie tego typu argumentów nigdzie nie prowadzi. Nauki kognitywne wskazują tu na konieczność przeniesienia części dyskusji na poziom. Próby stworzenia racjonalnej teologii mają oczywiście długą tradycję. Już John Locke w swoich pismach na temat religii wskazywał. Że wiara bez racji by wierzyć to tylko fantazje, rezygnacja z poszukiwania prawdy, nieposłuszeństwo stwórcy, który po to nam dał zdolności poznawcze byśmy unikali złudzeń i błędów. Mamy obecnie znacznie więcej powodów niż kiedykolwiek by poszukiwać takiej racjonalnej wiary. H5. Głębsze zrozumienie natury ludzkiej nie oznacza końca ukształtowanej przez tysiąclecia ludzkiej cywilizacji. Człowiek jest jedynym zwierzęciem które ma na tyle duży i skomplikowany mózg, by jego życie wewnętrzne mogło przebiegać w całkiem odmienny sposób od innych gatunków, skupiając się na świecie kultury i wartościach duchowych zamiast bieżących potrzeb związanych z przetrwaniem reakcjami na dane zmysłowe. Mózg jest najbardziej złożonym obiektem w znanym nam wszechświecie. Ale łatwo go zniszczyć nie tylko przez fizyczne uszkodzenia a z powodu chorób, uszkodzeń mechanicznych czy uzależnień, lecz również ogłupienie kulturą masową, skażenie teoriami spiskowymi i niedobrymi wzorcami zachowań. Fizyczne zmiany zachodzące w mózgach niełatwo jest odwrócić, tak jak niełatwo jest leczyć uzależnienia. Musimy lepiej zrozumieć jak środowisko kształtuje nasze umysły i jak się bronić przed manipulacją co jest prawdą, a co tylko jej pozorem. H6. Podział pomiędzy ludźmi religijnymi i ateistami jest mało istotny, bo zarówno jedni jak i drudzy mogą sobie stawiać cele duchowe i doskonalić swój charakter. Znacznie bardziej istotny jest podział oparty o biologiczne podstawy, wynikający z trudności w nauczeniu się kontrolowania własnego zachowania i braku poczucia empatii. Jeśli naprawdę poszukujemy prawdy, powinniśmy przyznać się do niewiedzy, czy religijność to to samo co duchowość, czy wyższy. Duchowy wymiar psychiki musi opierać się na wierze w siły nadprzyrodzone. Problemem jest definicja duchowości, którą wiele ruchów parareligijnych, Na przykład Age, często myli z wiarą w zabobony, a zorganizowane związki religijne utożsamiają z wiarą w Boga lub swoich bogów. Nie ma to wiele wspólnego z duchowością związaną ze stawianiem sobie wzniosłych celów, poszukiwaniem sensu i prawdy, pracą nad swoim charakterem wśród naukowców. Którzy nie wierzą w istnienie Boga jest to około 20% określających siebie jako uduchowieni ateiści spiritual heists. Socjolodzy religii po raz pierwszy wyróżnili taką kategorię dopiero w 2011 roku na podstawie około 2200 ankiet z 21 najlepszych amerykańskich uniwersytetów. Grupa ta uważa, że nauka da się pogodzić z duchowością, rozumianą jako indywidualna postawa poszukiwania wartości dających się zweryfikować jako przyczyniających się do szczęścia ogółu ale niezorganizowaną religią opartą na nieweryfikowalnej wierze. Ich osobiste doświadczenie nie pozwala im zaakceptować takich stwierdzeń jak błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli, bo potrzebują jasnego kryterium, pozwalającego coś uznać za prawdę. Nie przeszkadza im to w uznaniu pewnego rozwoju potencjału ludzkiego, łącznie z potencjałem duchowym, refleksji i kontroli nad własnym postępowaniem, rozwoju moralnego, dążenia do stabilności i szczęścia, ekologii umysłu, poszerzania marginesu wolności w bezpiecznych granicach. Tworzenia dobrych wzorców postępowania, za wyraźny cel, w którego realizacji mogą pomagać zarówno instytucje publicznej edukacji jak i religijne. Samorealizacja, pełna integracja wyznawanych wartości z codziennym zachowaniem, jest naszym moralnym obowiązkiem. Warto podkreślać wspólne cele ludzi dobrej woli, odrzucając myślenie magiczne. Nowy obraz świata, zgodny z nauką i uznawanymi ogólnorodzkimi wartościami, dopiero się tworzy. H7. Pozbycie się egoizmu i działanie dla dobra wszystkich istot jest wspólnym celem wielu religii. Całkowite poddanie się woli Allaha, nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus, osiągnięcie natury Buddy, stanu umysłu, w którym nie ma oddzielenia pomiędzy ja i innymi istotami. Ateistom brakuje takiego ideału, mogą jedynie szukać inspiracji w życiorysach niektórych ludzi, na przykład Marii Curie Skłodowskiej, czy takich współczesnych filantropów jak Bill Gates i Warren Buffett. Nie są to jednak bohaterzy dorastających pokoleń zapatrzonych w celebrytów. Bardzo potrzebne są nowe... Powszechnie akceptowane przykłady życiorysów wartych naśladowania. H8. Nie możemy być zbyt pewni wielu swoich poglądów, zarówno naukowych jak i religijnych. Nauka to zbiór poglądów o różnym stopniu prawdopodobieństwa, jednak daje nam spójny, coraz lepiej zweryfikowany i coraz bardziej szczegółowy obraz natury ludzkiej. Wyobrażenia religijne są bardzo zróżnicowane, niespójne, bez żadnej weryfikacji. Nie dają się w wielu miejscach pogodzić z współczesną wiedzą naukową. Nauka zmienia się bardzo szybko, powiększając. Korygując i uściślając swoją wiedzę, poglądy religijne trwają pomimo narastających sprzeczności. Nie wolno człowiekowi trwać w błędzie. Jest to wbrew pierwszemu przekazaniu. Niestety w Polsce niewielu ludzi ma odwagę wdawać się w krytyczne dyskusje o relacji nauki i wiary. Naukowcy czują się onieśmieleni wyłączając krytyczne myślenie, jak napisał dr Tadeusz Bartosiop, wierzę, więc nie myślę, a dalej. Brak krytycznej refleksji nad wiarą. Brak konfrontacji ze współczesną wiedzą o świecie i człowieku jest dla przekazu autentycznego ducha chrześcijaństwa zagrożeniem śmiertelnym. Wiara oderwana od życia, od istotnych elementów ludzkiego doświadczenia, zatraca się i staje swoim przeciwieństwem. Ideologią udającą wiedzę, zarażającą horyzont, rodzącą niechęć do obcych, inaczej myślących, drętwą strukturą różnorakich interesów i wpływów. Żadna z habilitacji polskich teologów nie ociera się nawet o nauki przyrodnicze, o naukach nie wspominając. K.S. Profesorem. Heller napisał, że istnieje ogromna różnica mentalności teologów i przedstawicieli nauk empirycznych, chociaż teologia jest na uniwersytetach i nieraz z wydziałami fizyki czy biologii graniczy przez ścianę, ale oddzielają od nich przepaść stuleci. Postulatu przybliżenia wiary i rozumu, wyrażony w encyklice Fides et Ratio nie da się spełnić bez dogłębnej dyskusji i wzajemnego przygotowania, zarówno po stronie nauki jak i teologii. Paradoksalnie, to właśnie ruch nowego ateizmu może dać impuls do rozpoczęcia poważnej dyskusji, może być sprzymierzeńcem tych religii które będą zdolne do reformacji, odrzucając nieracjonalne elementy i podkreślając metaforyczne interpretacje. Wielką zasługą arcybiskupa J. Życińskiego była organizacja konferencji Współczesna Nauka a Nowy Ateizm, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 16-17 listopada 2010 roku. Artykuł ten napisany został do książki planowanej po tej konferencji.